Cześć, witajcie w 56 odcinku podcastu Dierkowca. Ja jestem Piotr Zoborowski, a dzisiaj ze mną w studiu jest dwóch innych przedstawicieli płci męskiej, czyli Dominik Kowalski. Co ty mówisz? Cześć, cześć. I Hubert Bejda. Cześć. No trzeba zróżnicować, nie? <laughs> e, słuchajcie. Może na samym początku, zanim tutaj zaczniemy opowiadać wam o gierkach, chcieliśmy Wam podziękować bardzo za udział w rozgrywka partii, na którym byliśmy, niektórych z was byliśmy w stanie poznać osobiście, pogadać i fajnie, naprawdę fajnie było, że modliśmy sobie tak przy piwerku i drineczkach przy fliperu, w fliperze, żeby tam hubert z Nie będzie o tym mówić. Nie, naprawiali, modliśmy sobie tutaj, tutaj Podadać i innych. To było dobre. Tak, po, a w ogóle jeszcze wszystkich. chciałem dodać, tak, jeszcze chciałem dodać, że nie ma z nami Ani i kazała nam mi powiedzieć, że, uwaga, leży pod wielką stertą żelków. Nie wiem, co to znaczy. To słuchacze muszą co dopowiedzieć, a Diana nadal jest stałym gościem. To tak jeszcze pro forma. No... <śmiech> To, to tyle. Może słuchajcie, może szybko rozdrówka party. Byśmy sobie chwilę opowiedzieli. No bo było? tak, bo było. Bo było, było i, i tak szybciutko, żebyśmy modli. No to co? Było. Może któryś pierwszy. <laughs> było i jak wam się podobało. Cięż... Kto no, pierwszy fajnie mówił? było się spotkać ze wszystkimi. Tak, taka impreza raz do roku jest bardzo potrzebna. Mm, też jestem A, się jestem znazom. Znaczy. Znaczy, tak, ja, ja trochę chciałem powiedzieć o tym połączeniu. Ja byłem i na rozgrywkach party poprzednim w biurokracji która ponoć nie istnieje. ja, i Ktoś... Hubert, tak, za chwilę był przecież. Tak, tak, ja byłem chwilę niestety. No tak. I byłem też na tym integration party, tylko nie w tym Warszawie. Nie pamiętam, w którym to było roku. Może ze dwa lata temu, coś takiego. I mi się wydaje, że wolałbym, żeby te imprezy nie były połączone. Bo zobaczymy, co będzie w przyszłym jednak troszeczkę inna publika i dla mnie było troszkę za dużo ludzi, no ale pewnie dla większości osób to jest zaleta akurat. Więc nie wiem, czy to bym postrzegał w kategoriach jakieś tam wady, no bo dało jak ktoś chciał z kimś pogadać, to miał okazję, więc tutaj no, to zależy wyłącznie od persony, która tam dokładnie, no Ja osobiście też nie, nie jestem za tym, żeby to było połączone. Dodatkowo sam... Lotal moim zdaniem nie nadawał się do końca na tego typu imprezę. Na tak dużą, no, nie? Tak, na tak taką na dużą, dużą imprezę, imprezę która, która się tutaj nam roztrąciła. A tak to było nie no tak super, nie? Drineczki były fajne, fajne miały nazwy i całkiem fajne składniki. Typu, wiecie, nazwy typu tam medwa, czy zamknij mordę, no. <śmiech> No tak, to wszystko element tak zwanego lore, rozgrywki. L czy, czy też nie, no, tam był, nie były byłabym. drinki przecież te Nintendo, które były od uh, Integration Party. No, mi się udało jeszcze tam Maćka złapać cieplickiego na chwilkę. Pozdrawiam oczywiście. No i trochę naklejek wy, wy, wy, z Hubertem tak, w tu tak. byliśmy jeszcze. Ja, chyba starek mi się wydaje. Będę docinał, będę docinał precyzyjnie, także będę miał takie śmieszne rzeczy. Na pewno przyklej... Ja też się zgodzę, że... Na pewno tak, przyklei ja... moją naklejkę na co ci to na mojego 3DS-a. <gry> Znakomicie, dobre, dobre, dobre. Zwłaszcza, Hubert, że znowu masz tylko jedną grę, no nie? Tak no naprawdę. właśnie. Jesteś człowiekiem jednej gry, Wiesz, jeżeli chodzi o 3 ds Wiecie co, ja zapomniałem Piotrkowi powiedzieć, żeby mi dał jeszcze pokemony. Ale... No, Ania je, do... Ania je w, te, w tej chwili ma. A, Ania ma. Okej, okay, no problem. No to są gry wędrujące. W sensie, ale ten ja, jest mój safe, nie. No to też powędrował. No powędrował. A tam jest tylko jeden safe. Cholera. Bo to jest konsola prywatna. Nie, nie, większość gier ma tam przynajmniej trzy sloty na safe. Y. A jeżeli jeszcze tak, ja chciałem dodać jedną rzecz. Jeżeli chodzi o możliwość poznania ludzi, to bardzo fajnie, że mieliśmy okazję w końcu poznać Izaka bo zawsze dużo, dużo na Discordzie rozmawiamy i fajnie mogę poznać osobiście. Też Piotrka, którego poznałem na mm na Pixelu, jeszcze jakoś wcześniej tam zareklamowałem podcast, okazało się, że słucha nas do dziś najwyraźniej. i mówi, że się cofa w ogóle do pierwszych odcinków, ja mówię, nie rób tego, bo tam, tam jest dziwnie jakoś Tak, więc jak ktoś tego ale... słucha, to nie róbcie tego, w sensie never. Zacznijcie od tego nie, nie. i idźcie do przodu. Nie, zabawne jest, jak tak sobie skakałem ostatnio po, hmm. po odcinkach, zabawne jest to, jak bardzo nastroje są inne w różnych odcinkach, jak czasami mam więcej energii, czasami mniej, ale to jest fajna historia tego, co się z nami dzieje i tymi naszymi gierkami, także tak sobie żartuję, no bo ale wydaje mi się, że są odcinki, które się ciężko słucha technicznie, na pewno takowe są ale nie, ale treściowo myślę, że są ok. także no wiecie co a propos te jeszcze imprezy no, dobrze, że jest, tak no, lepiej, oczywiście lepiej, że wydarzyła się łączona niż w ogóle, ale wiadomo, co dwie imprezy to nie jedna i biorąc pod uwagę coś takiego, no to byłoby lepiej, to było oddzielnie. No. zobaczymy, co będzie w przyszłym roku, czy, czy to będą się, będą się, czy integration party będzie się tak bardzo integrować. Czas pokaże. Czas pokaże. No, no, zgodzę się, że warto tam było się wybrać, zobaczyć. Tak, znowu... Ktoś, że my przeżyliśmy przygodę z Fliperem dużą. O, tak, właśnie, no, chłopaki zaraz. mieli swoją przygodę z Fliperem, <laughs> gdzie tam e, go reanimowali. Ta. Ja akurat gadałem z paroma różnymi osobami, które gdzieś tam ja znam, więc wszystkich oczywiście pozdrawiam i mam nadzieję, że z nimi się zobaczymy następny raz już właściwie niedługo, bo na Warsaw Games Week. A to też no, par parę tygodni będziemy mieli następną dla nas ważną imprezę, nie? No właściwie tak, bo, bo zaraz wrzesień i będziemy mieli październik, no nie? Tak naprawdę. I WGW i PGA. Nie wiem, w ogóle wy wybierać się na PGA, czy nie za bardzo? Wiesz to, no wiem się Wiesz jeszcze. to ja myślałem nad tym, ale po tym, co było dwa lata temu i rok temu, jakoś nie zachęca mnie PGA. A byłeś rok temu? Wiesz to patrzyłem sobie na rzeczy, które były na, A, okay. na, na PGA, po prostu, żeby też się zorientować, na ile te imprezy są różne. No i jednak PGA jest imprezą w tej chwili taką wiecie, youtuberską trochę indykową bo tych indyków trochę się tam pojawia ale jednak głównie taka wie takie wiecie wielkie show ja bym to tak nazwał. No, a ja może się wybiorę jako jeden przedstawiciel. A, a jednak fajnie by było, a jednak Warsaw Games Week jest, jest takim naszym małym polskim Gamescom'em, i... Tak, tak. To jest nie, bardziej branżowe, myślę. Bardziej branżowe, takie, ba, takie typowe targi, nie? Mhm. Gdzie masz wystawione gry i możesz Wiecie nie Wiecie co, ale uwagać. dobrze powiedzieliście, bo, kurczę, yy, yy, chyba w mana mana w którymś podcaście właśnie słuchałem o tym, że, że to właśnie jest branżowa impreza bardzo. WGW? To, to, to, PGA. PGA. A, PGA. PGA, nie WGW. Mi się wydaje, że ona jest taka trochę branżowa, ale może się mylę. Tak to, jak to... ten of... Może połowa tej imprezy, bo druga połowa e to są może... youtuberzy jednak. I, tak, i taka, to, to jest bardzo no, podzielone I, i jeszcze wiesz, na PGA jest tak, że jednak z tej części gierkowej, następna część to są rozdrywki w CESA, a no co dawianki, wiesz, typo typowa arena. Więc już masz pomniejszoną No i tych największych, y jakby, przedstawicieli, takich jak EA, Ubisoft, Microsoft, PlayStation, z tymi ich najważniejszymi tytułami, najczęściej się tam nie spotyka. Przynajmniej na razie od tych dwóch lat, jakie jest Warsaw, Game Gamesweet, bo pojawiają się właśnie na, na WDW ze swoimi największymi tytułami. A na Pedia to okay. zostają właściwie w tej chwili indyki, które. Na, na Warsaw Game Suite nie mają takiego swojego oddzielnego miejsca. Ja mam nadzieję, że w tym roku coś się z tym stanie, bo fajnie by było jakby y, takie miejsce na, na indyczki się pojawiło ale ostatnio, ostatnio w ogóle słuchałem rozgrywki grubych rozmów bodajże, no w drogówce też o tym było że ludzie są zmęczeni tym napływem indyków, ale jakoś ja tego tak bardzo nie odczuwam, przecież nie każdy nam nikt grać jakieś gry, no nie, ja twierdzę nie wiem, jak uważacie, ale chyba dobrze, że gry powstają, tak, no wiadomo, że nie każdy ma jakiś znakomity pomysł i od razu chwyci, ale nie, no to prawda, ale wiesz, jakby nie mówił, patrzeć ja hmm? patrzę po drach które, w które ostatnio grałem, albo będę grał to większość z tych gier AAA się praktycznie nie zmienia. To jest, są, wiecie, otlepane y, standardy, wiecie, dorzucanie po prostu czegoś więcej, żeby coś po prostu zmienić. Tyle. A, a jednak zmiana w indykach jest dużo większa. To są takie, wiecie, rozpiętości y, tak totalnie gatunkowe, że nie, nie, nie da się do końca czasami jakiegoś tytułu sklasyfikować. Wciąż się dobrze w niego dra. Nie? No i po prostu tak, nie... No, okay, okay. Mało indyków trafia też na konsole niestety, bo to jest jednak mm -hmm. certyfikacja, licencje, trzeba dużo płacić za to i no, te to małe, prawda, małe wieś... indyki nie trafiają w ogóle. Mm -hmm. nie, bo tam chłopaki oczywiście, no wiekulę, głównie mówili w aspekcie w Steama, tak? Że tam jest po prostu jakiś zalew tego ogromny, ale... A to tak tam, tam, tam, tam jest. Niestety, tak. jest, jest, jest bardzo tworzony. Jeżeli chodzi o konsole to nie chociaż patrząc po, po tym co się dzieje ze Switchem moim zdaniem to będzie konsola która będzie e, jasne AAA od Nintendo czy niektórych wydawców takich jak Ubisoft na przykład w tej chwili te, te, te niektóre tytuły jak Ryman e, no to będą się tam pojawiać, ale jednak twórcy niezależnie bardzo e, w, lubią Switcha i z chęcią wydają, tu widać po samym mesopie ile tego się pojawia więc wiecie no, na wicie też jest mnóstwo indyków, tylko już starszych. No, starszych, a ja wiesz, mówię też o tych nowych, które się pojawiają. Wszyscy twórcy, którzy albo mają już jakiś tytuł i wiesz, sprzedaje im się w miarę nieźle na pececie, to zaraz słuchać. O, ja chcę być na Switchu i będę zaraz na Switchu, bo już mam port, nie? No, tak, tak, tak. Okej, okej. Niech to się rozwieje. Ja, wiecie co, no, jej kupujesz. Jak, przecież chyba nikt nie kupuje indyków w ciemno na Steamie, no. Nie wydaje mi się, że, że ktoś po prostu wchodzi na sklep i patrzy, o 20 nowych indyków, kupię 5 z nich. Przecież chyba nikt tak nie robi, raczej się interesujemy tymi grami i sprawdzamy chociaż troszkę. Chyba, że jakąś kupujesz leckę. w Humble Bundle. Chyba, że kupujesz w Humble Bundle. No, no albo, tak. Albo robisz okay. program, który się nazywa Driscocha, nie? No, okej, okay, rozumiem, rozumiem, ale przecież nikt nam nie... Przecież jak kupujesz Humble bandu, ten Weekly czy coś tam, nie wiem, jakie tam są teraz tryby, bo tego nigdy nie kupowałem. Ale to jest subskrypcyjna obsługa, tak? Nie nie, ustawy... nie, jest Weekly. Czy znaczy, ja wiem, jest, czy tam monthly, paczki, a dawniej monthly. I, nawę, i, nadal, i nawet jest zostawiona ta stara, czyli po prostu humble bandu i co ile się zmieniają te bundle, ale nie, nie musisz kupować każdego. Po prostu sobie wybierasz, który chcesz, i po prostu wpłacasz w sumie pieniędzy, która ci posuje. i wtedy dostaje, mhm. do twojego konta Humble Bundle zostają przypisane te, te indyki, no i masz szkody steamowe, a tam jeszcze zrobili takie połączenie, że po prostu kilka jeden przycisk i wszystko ci się na dle, pf, ładuje do steama, nie? Hmm, no ja nigdy nie skusiłem się na tego uh, monthly no dobra, każdy z nas jest innym graczem i szuka czegoś innego. Ja takie zaległości, że naprawdę nie potrzebuje się dokładać. Zresztą, jak sobie tak przejrzę listę Steamową, to grę czy to jest właśnie z Humble Bundle kiedyś tam kupione, bo była jedna ładna, fajna gra, czy tam dwie, które mnie naprawdę interesowały, a reszta przy okazji. I nie wydaje mi się, że teraz warto ten na temat narzekać. Chyba dobrze, że są gry, tak naprawdę, tak. A poza tym co jakiś czas jakaś perełka się przyciśnie i, i zachwyca. A gdyby ludzie nie robili tych gier, to nie byłoby szans na te perełki, więc chyba nie ma co się smucić, a, że aż tak źle jest. No, dokładnie tak. Może, może kiedyś było lepiej. <laughs> Cytując klasykan, no, ale Dobra. Ja, ja nie mam z tym problemu żadnego. Of wtopy, o wtopami panowie. A, odcinek według rozpiski prowadzić trza. <laughs> więc zacznijmy od nich Policjant niechików. Piotr. E... Dobra, je... No, a ty dawaj o tym swoim Daszu, bo poprzednio zapomniałeś. O ostatnio zapomniałem wam powiedzieć e, o jednej nowej rzeczy, czyli o nowym Daszu do Xboxa 1. Tak, niektórzy mogą powiedzieć, to nowy Dasz już, co tego, o, o co chodzi. E, ja posiadam w tej chwili Alfę, nie, bo jestem w tym kręgu Alfy w Insidersach i mam nowy Dasz, który... Ale wydaje mi się, że wszyscy mamy. Dominik masz? Mm, nie, nie, Dominik nie, mam nie jest jeszcze. w Alfie. A, ja... To ja muszę być w Alfie? Bo ja mam nowy Dash, ale nic nie zaznaczałem, żebym był w Alfie. To musisz zobaczyć, chyba że już przed dobetę. Eee, ale wiem, no, ja, ja mam dwóch tygodni nowy Dash. Od dwóch dom... tygodni od dwóch ty nie, to jesteś w Alfie? No to jestem. W... Okej, okay. dobra, spoko. <śmiech> Możemy to po odcinku sprawdzić, bo to w tej aplikacji Preview da się to Tam sprawdzić. No to, to, tak. to, to Nowy Dash hmm. jest bardzo spoko. Tak, nowy Dash się e, pozmieniał. Niektórzy się zastanawiają w ogóle po co zmieniać dash, skoro tamten działał spoko. I ja się nie, zdradzam. Nie, nie działa spoko. Nie działa do końca spoko. Nie Właśnie nie, nie mówi się... lekko. No ale ten o, też o, nie działa tak. spoko. Ale Wreszcie. tutaj mamy, oj, oj. mamy alfę. I ta... Ten dash nowy w wielu momentach jest dużo szybszy niż ten poprzedni. I to czuć. Nawet na starym Xbox One ja jestem w stanie odczuć e, różnice. To nie są jakieś e, takie, wiecie, że coś się super szybko ładuje, ale czuć, że na przykład z 10 minisekund zeszli do 5. nie? I to czuć, tak? Naprawdę czuć, że po prostu klikacie i coś się pojawia i się nie doczytuje w, w tle. Yy... Pozmieniali układ w ogóle guida. Jest teraz zmieniony z takiego pionowego, naprawdę do poziomego menu. I, i się przełącza z tą karty, które się na siebie nakładają. W ogóle cały dash jest zrobiony w nowym guide, według nowych guidelinesów Microsoftu, który się nazywa Fluent Design i możecie sobie znaleźć w internecie Fluent Design i będziecie wiedzieli mniej więcej o co chodzi. No mi się podoba nowy dash. Z tego co wiem, oficjalnie ma wejść w dniu premiery Xbox One X. No Wtedy na, na wszystkie oczywiście Xboxy. No, nie wiem, Hubert Podoba ci się ogólnie, to, jak to wygląda? E, tak, jest spoko, tylko znowu te, na przykład karta ulubione. Ja w ogóle nie rozumiem, po co ona jest, skoro szybciej jest wejść do wszystkich aplikacji i tam wybrać grę. Bo e... ta, ta karta ulubione znowu jest schowana na samym dole. E, w sensie piny. Piny, tak. Ale pinę możesz sobie przerzucić trochę wyżej, bo to możesz, wiesz, no tak, tak, wiem, to co jest. Co więcej, ja wiem, wiesz co? Piny, moim zdaniem, piny zaczynają troszkę tracić na znaczeniu. One są, bo ludzie się do niektórych rzeczy przyzwyczaili, ale o tyle jest to fajne w tym nowym dasze, bo kiedyś te piny ci zostawały na dole i one musiały tam być. Teraz po prostu możesz wyrzucić to i z pinów w ogóle nie korzystać. Mhm. Nie? I to jest tak, akurat całkiem fajne. Ta, ta, ta opcja kustomizacji rzeczy, które możesz wyrzucić albo wsadzić tam na dół jest, jest spoko. No ja na przykład mam w tej chwili u siebie wsadzonego Overwatcha i o tyle to jest fajne, że nie dość, że jest duży tafelek do uruchomienia Overwatcha od razu, to jeszcze pojawiają się jakieś najlepszy stream, yy, najnowsze informacje od deweloperów, nie? jak wskakuje jakiś nowy patch czy coś, no i takie rzeczy. To jest fajne, widzieć to od razu, jak macie swoje ulubione dry. To samo z The Division i, i z Diablo. Takie trzy dry mam wrzucone, żeby widzieć od razu, co się, co się dzieje, nie? Hmm. No, po, poza tym to jest trochę spoko, chociaż się gry, krzaczy tak? w niektórych miejscach. Ja ostatnio, wczoraj kupiłem Duma, którego nie mogłem całkowicie uruchomić. Po prostu klikałem na kafelek i widziałem te pierwsze tło, Duma, i się mhm. wyłączał. I... O. Po 5-10 razach e, zrezygnowałem, wyłączyłem konsolę. Dzisiaj rano włączam bez problemu się. No coś się musiało. Coś gdzieś, gdzieś nie, nie zadziałało. No to jest alfa, więc takie rzeczy się mogą jak najbardziej zdarzać nie? Mhm. Ale tak jest, jest parę błędów, bo, bo mi się na przykład zdarzyło, że przy customizacji, w sensie chciałem przesunąć jeden panel trochę wyżej, i jak kliknąłem edycję, to się zawieszał dasz cały, tak totalnie. I nagle się robił czarny etran i musiałem kliknąć przycisk guida. Wtedy on się odświeżał na nowo, nie? I wtedy mhm. czyściło mi w ogóle wszystkie kustomizacje. No problem jest jeszcze z aktualizacjami, z tego co widziałem, ale to też jest pewnie kwestia alfy. Bardzo często to się wiesza wszystko. Ten, ten cały system aktualizacji. W sensie klikam aktualizuj i to się nic nie dzieje. Po, po 10 sekundach tak. dopiero zaczyna się coś dziać. Tak, tak. Ja myślę, że dużo, dużo rzeczy jest jeszcze do poprawy ale fajnie, że w Alf my jako właśnie Insiderzy w Alfie jesteśmy w stanie to wszystko zobaczyć już teraz i, i też widzimy jakieś bugi, po prostu pozgłaszać to, co się pojawia ale powiedz Piotrek w ogóle jak to jest, że jak się dostaje w ogóle do tej Alfy? ja nie wiem, I, jak ja, się po prostu, ja po prostu dostałem aktualizację, patrzę rano nowy Dash, o kurde fajnie i to jest wszystko, co zrobiłem. Ale dobrze, to po odcinku sprawdzimy jeszcze, bo, no. bo jestem ciekaw w sumie, bo y, jak to jest, że bo, jak, się jak się w ogóle dostajecie do tego Przede wszystkim, wiesz co, ja przede wszystkim y, już tak nie pamiętam. Pierwsza rzecz, to Ty musicie się zapisać... Komentujesz. Pierwsza rzecz, to musicie w ogóle się zapisać do Clubu Insiders na, na Xboxie. No, przez aplikację. I tam się, tak, tam z, jest za... aplikacja do, do Clubu Insidersów, się zapisujecie, czekacie na weryfikację, jak was zweryfikują i ten, no to wtedy was dołączają na samym początku do najszerszego otręgu i on się tam jakoś odpowiednio nazywa, już nawet nie pamiętam jak. No kurde, to jakieś zawiłości no tam, są tak. tutaj. Tak, i tak, jest, są poziomy. Są poziomy mhm. i jest coś takiego, że wykonujecie zadania różnego typu twesty. ale które... no tak, ale nie wydaje mi się, żeby ta a, a dostęp do Alfy od tego zależał. Dostęp do Alfy bardzo zależy od tego, jak bardzo się udzielasz e, względem samego e, systemu, tak? Czyli, okay. Czy zgłaszasz błędy, czy wypełniasz e, te wszystkie ankiety, które się pojawiają, czy wypełniasz twesty, które się pojawiają. Czy jak dostajesz jakieś nowe oprogramowanie w tam w Insiders Content, który, który jest, czy go ściągasz i go sprawdzasz? Jeżeli robisz no właśnie, te wszystkie mm -hmm. rzeczy, to dostajesz e, punkty doświadczenia, a, a przy zgłaszaniu błędów nie ma chyba punktów doświadczenia, ale oni nadal mają zapisane, e, to, no bo w końcu to zgłosił, nie? No i stąd się bierze, okay, że oni ale... takie, takie dane zbierają, i czym więcej tego jest, tym szybciej dostaje się do takich zawężonych trendów, które. Które są? No dobrze, ale to, to może niech Hubert powie, czy jest aktywnym insidersem. Mm, to znaczy Z tego, z tego co ma... sprawdzałem, to ja mam trochę mniej punktów niż Piotrek. W sensie ja mam chyba 700, Piotrek ma powyżej 1000. Wiesz, Aha, ale wiesz, ale okay. to wydaje to mi się, dosyć... że to jest kwestia po prostu tam o, o, odznaczenia opcji, że chcę mieć dostęp do Alfy i tyle. Nie, bo, ja, bo niektórzy nie mają, już to kiedyś sprawdzaliśmy. Nie ma tego Nie ma poziomu. tego poziomu. Cała nie ma... rzecz polega na tym że to nie do końca zależy od tego, ile masz punktów. Tylko od tego, jak bardzo się udzielasz. No, ja się nie udzielam i dostałem, no. To jest szansa, że jeżeli nie będziesz się udzielał, ten to nawet wczoraj z Dominikiem gdzieś tam na czatach oddzielnych głosowych rozmawialiśmy, że Microsoft w tej chwili zaczyna cofać ludzi. Że jeżeli ktoś się nie udziela w, właśnie w klubie Insiders, to zaczyna się Alfę przerzucają cię do bety, albo jak jeszcze mniej, to jeszcze wiesz. No, bety, no, no, nie udzielaś... ja, ja nie mam z tym jakiegoś problemu, bo nie wiem, czy chcę być w ogóle w tej Alfie. Nie, Tam, ja, ja, tak, ja to rozumiem. Można się nie. wypisać na szczęście, bo można się wypisać jest ja, ja jestem, bo wiecie, ja uwielbiam testować rzeczy, nie? No, ja, ja sam jestem ciekawy tego nowego dashboardu w sumie. Zobaczymy, co to będzie. No jest, z będzie naprawdę dobrze. Bardzo Ty. mi się podoba Store. Sklep jest super zrobiony. Ten, ten wielki no, no, kafelek co z promocjami. Ja. Tak. A, ja, promocje. no tak. No. Właśnie, a propos tego, kupiłem wczoraj Duma i The Evil Within, bo jest bardzo fajna promocja na Xboxie, polecam. I będzie grany. Ale łączona jakaś jest, e, czy to Nie, są nie? oddzielnie. To nie jest bundle jakiś tam tajemniczy Tak. Ee, ty... Ale wiesz, że to i wyłówien jest bardzo straszny. Jest, ale kosztowało 20 zł. <grym> ja nie wiem, czy, czy bym się ten. Czym dałbym radę w to grać, bo oglądam jakieś streamy swego czasu i no tam, tam się działy okropne rzeczy. No to ben, będę to nie grał za dnia. Pietra. To jest pewne. No to nie mam zamiaru <grym> I jeszcze przy głośnej muzyce jakiejś tak. takiej radosnej. Tak. Chociaż Duma bardzo no. chętnie ogram, bo, no bo jak włączyłem go, no to jest po prostu e, miód. Jak, jak to działa wszystko. Nie no, to, to, jest to, jest miet, Jeżeszki, to, to, to 60 fps robi naprawdę roboty. Dokładnie tak. No to jest, to jest rewelacyjny powrót. Ja do tej pory nie kupiłem tylko dlatego, że kończy inny grę tak naprawdę. Tylko i dlatego, bo, bo wiem, że to jest wspaniały tytuł i on jest na liście. Mojej wirtualnej. Dobra. Jeżeli chodzi o... Ja coś jestem tym, tym Daszem, to no. ja chętnie po nagraniu jak z wami zweryfikuję. Bo jestem ciekaw tego tak naprawdę. Jak to jest, że jest się mniej aktywny mi się ma, jest się średnio aktywnym się nie ma. No to jest właśnie dziwne. Chcę, Wydaje chcę mi zbadać. się, że musisz odznaczyć opcję po prostu tam. Bo dostęp hmm. do y, Alfy jest opcjonalny. No właśnie pamiętam, że kiedyś to sprawdzaliśmy i Dominik nie miał w ogóle opcji Alfy. No, może tak, teraz mam. w ogóle nie miałem do wyboru. Mo no, chyba, że no, to, ale... A sprawdzę to. Mo może trzeba, trzeba to. sprawdzić. Dobra, tak jeszcze zanim pójdziemy do gier, to jeszcze chciałem o, to, to, o tej grze swojej ukochanej, czyli Ricor, powiedzieć, bo Ricor... Nie, jest jedna to, ważna to, to... rzecz. Teraz jest Gamescom. jest dostanie update. No jest, jest. Yes, jak wiedzą. my naderwamy, to wszyscy wiedzą, że jest Gamescom. I o Gamescomie opowiemy wam za tydzień tak naprawdę, bo będziemy, możemy zatizować, że będzie specjalny gość. O to, to tyle powiem, że będzie specjalny gość. gość. Tak, niech to będzie jakaś a, a Jednak są, jest news, który, z którym po prostu Dominik mówi ale ja muszę powiedzieć, ale ja muszę. No więc Dominiku... że muszę. <gryw> tak chodzi o rekord. Okazuje się, że Ricor w końcu będzie grą skończoną. I nie tylko skończoną, bo dostanie update na Xbox One X, taki powiedzmy enhanced, bo dużo gier teraz będzie enhanced. Będziemy o tym mówić szerzej w kolejnym odcinku zapewne. I bardzo mnie to cieszy, bo Ricor to jest moja ukochana gra. I nawet ostatnio odpaliłem się na chwilkę zobaczyć, czy dalej mi się podoba i dalej jestem zachwycony. Z tym, że niestety ta gra nie była skończona. Przede wszystkim nie było tego ostatniego robota takiego ala la Choke. Tank miał kryptonim, tu już ksywkę. I dodaj trochę aktywności, a przede wszystkim jest poprawa wizualiów a fantastyczne jest to, że ta aktualizacja będzie dla wszystkich, dla wszystkich posiadaczy ona wpadnie, więc wreszcie gra będzie skończona oczywiście no inaczej, wiadomo, że nie wiemy, marze... nie wiemy do końca, czy będzie skończona, oni ją nazwali jako tam rezu... jakaś tam <grym> Definitive tam, Edition tam, Definitive. <grym> ale wiecie to są takie PR-owe gadki nie? No to tak. nie, nie mamy do końca <grym> pewności, że ta gra będzie skończona, wiemy tyle, że ma dostać 4K HDR -y na Xbox One X, e, na Xbox One S pewnie HDR będzie działał. E, z tego co wiem, mają, dołożyli dodatkowe elementy pod względem zagadek. E, dodali właśnie tego dodatkowego robota. Aktywność. Co więcej, zrobili y -hmm, jakąś customizację tak. robotów, z tego co widziałem na trailerze. Znaczy, jak kustomizacja była zawsze, może mniej zaawansowana, ja to chętnie porównam do tego, co jest teraz, wymieniać części w nich. I dodatkowo to, co zapowiedzieli, to nie dość, że ta dra wyjdzie jako do, do kupienia i że wszyscy posiadacze dostaną darmowy update. Wiecie, co jest najciekawsze? Że ta dra wejdzie do Xbox Game Pass. To jest jedna no, z ciekawszych informacji. Tania czyli... Gold. Prawie, prawie jak go no bo dokładnie. ty jednak płacisz 30 zł miesięcznie, czy tam 40, no, już e, nie pamiętam 29 dokładnie 29, no to będzie około 30 e, miesięcznie i masz dostęp do 1000, m, stu, masy gier 100 gier. gier teraz, chyba więcej już, bo, mm, bo coś wykładali no może trochę więcej to jest idealna usługa na załatwianie sobie zaległości. Tak, na nadrabianie na, na zaległości, jeżeli Chyba, że tak jak ja, znaleźliście tylko jeden tytuł, który chcielibyście ograć w bibliotece. Patrz, Ritor, nie? E, no, to no, znaczy, <grym> ja, ja znalazłem tylko Derta, Rayleigh, którego chciałem No, no kiedyś. No, ja, ja mam podobnie, ja mam tylko z Ritor, ale mam nadzieję, że Ritor po prostu w pewnym momencie wpadnie do Golda, tak, tak coś czuję. Nadal mam takie, wiecie myśli, że nie, nie kupię tej dry, bo ta gra w końcu wpadnie do Golda, jest w Game Passie, więc im wszystkie dry, które były w Goldzie są w tej chwili w Game Passie, jak sobie tak popatrzycie, przyjrzycie dokładniej. Yy, więc jest duża szansa na to, że po prostu wsadzą to do Game Passa, nie chcą na razie nic mówić, jak wyleci yy, nowy, nowy Gold, to na polecą, wiecie, że... O, no, no, to, to, to, tak jak Sunset Overdrive. No. No, no, no tak, no tak. Ja się zostawiam, zastawiam, czy przypadkiem to nie zmierza w tym kierunku, że będzie tylko game pass, że oni przestaną gry w golcie dawać, bo nie, nie, nie, nie, to praktycznie nie, nie. te usługi się nie różnią już bardzo, nie to nie, to jest nie, nie wydaje mi się, to bo droższe. to jest dodatkowy zarobek. Nie, no tak, oczywiście, oczywiście, ale tak naprawdę to to będą kombinować. Ale na samym na razie, wiesz, włożyli jakieś koszta w to i, i będą chcieli to rozwijać. Mhm. No tak, ale w obu przypadkach, jak nie płacisz, nie masz dostępu do gier. Tak? No, oczywiście. Więc obie usługi są subskrypcyjne, z tym, że tutaj gry rotują, a te, które dołączysz do GOLDA czy do, do konta w ramach GOLDA, to tam niby zostają na przeczasy, dopóki płacisz. Jak przestaniesz i wznowisz płacenie, no to znowu do nich masz dostęp. A tutaj może być tak, że gra po prostu wyparuje na dobre, więc troszeczkę jednak usługi się różnią. No, ale nie liczyłem w sumie, ile... no zależy, po się go dokupuje tak naprawdę. No w ogóle dobrze są gry, kurcze. no. Jak to, na pewno ktoś znajdzie coś dla siebie, tak jak Hubert, jedną grę znalazł, ale znalazł tam dwie. <grytanie> <grytanie> Dokładnie. No, więc y, na, za te 29 zł to i tak będzie najtańsza możliwa zagrania w Licora w historii. Hmm. Podejrzewam no, ale to gry. tylko na miesiąc. Tak tania jeszcze nie była. I to, to no, jest takie do, dodatkowe zmuszenie, żeby przechodzić gry szybko. Znaczy, tak, to żeby, jest, żeby nie marudzić. Mhm. Moim zdaniem w ogóle jest, to, ta, ta usługa jest. jest... No tak jak kiedyś rozmawialiśmy. A ktoś pierwszy raz kupuje Xboxa. To jest jego, wiecie, pierwszy raz konsolą Microsoftu. To jest super rzecz, no. To bierze to, to i on w ogóle nie musi kupować żadnych innych gier tych nowych. Bierze sobie Game Passa i odrywa wszystko. Tam, Bo tam nawet jakieś chyba FIFy były, ten czy coś. No dawianci są włożone kupujecie i gracie, nic więcej. Game Passa i jej Access i jesteście ustawieni. Dokładnie. Game Pass i jej Access. No, zanim się przemieli tą zawartość, to parę dobrych miesięcy. I to też Myślę, że ciężko. spokojnie ROT można pojechać na, tylko i wyłącznie na Tak, ten. tak. Dla nowy, nowych właśnie mój kolega na kupił e, Xboxa One S, także jest, on na pewno z tego skorzysta. Chociaż i tak głównie gra w FIFA i, i UFC, <laughs> także są różni gracze na tym świecie. Ja się bardzo czekam, bardzo, ja bardzo czekam na ten dodatek. Ja się bardzo czekam. A dodatek kiedy będzie? No, jakoś końcówka tego miesiąca i to jest. 29 sierpnia. Tak, i, no, i pierwszy tak. raz się cieszę, że zostawiłem i nie ograłem jakiejś gry. Bo teraz będę miał lepiej. Znaczy tam jedną rzecz tylko powiem, bo tam było tak, że są jak takie rodzaje Aren, czyli są takie jakby podziemia, w których w których można y, walczyć, dopiero wtedy, kiedy się zbierze odpowiednią ilość tych, y, tych rdzeni całych, pryzmatycznych rdzeni, jak to gadaliśmy sobie. I był, moim zdaniem jest błąd po prostu w tej podstawowej wersji gry, że nie da się tego uzbierać. Ja po prostu tak byłem dokładnie, skanowałem mapę i nie widzę szansy, żeby uzbierać tak duże. Myślę, że oni skorygują te błędy i na pewno dam jakiś komentarz, jak program, bo chciałem tak sobie już wykończyć. Wszystkie lokacje odwiedzić po prostu, a na razie nie mogę. Bo, bo nie wiem co musiałbym zrobić, żeby wszystko znaleźć także kto wie może wpłyną na takie podstawowe rzeczy jak znajdźki w grze bo do tej pory są błędy, że na przykład sygnalizowane że na lokacji jest 5 znajdziek a tak naprawdę są dwie, bo to jest bug i, i ja kiedyś tak OCD 3 godziny spędziłem szukając tam czegoś, potem doczytałem w internecie że to jest błąd że tak naprawdę tego tam nie ma. Także to też jest takie trochę słabe. No ale to. Ja się cieszę, że oni to robią, że ten tytuł nie umarł i tam śledziłem Twittera i tak naprawdę wiedziałem, że oni tego tanka robią, ale nie wiedziałem, że będzie definitywna edycja i fajnie, że jest Także tak podsumowując. Czekam bardzo. Uh, dobra. Że teraz, Chciałem, teraz... że nas rozłączyło. Taka nie, cisza nie, nie, nie. zapadła. No, Taka ta, ta cisza, No, opowiadała się swojej ulubionej nie. Hmm, dobra, to myślę, że tyle na chwilę obecnie no, z rzeczy z je, informacji jest dużo, dużo więcej, ale naprawdę chcemy sobie tak, pozostawić rzeczy na, na następny odcinek i mam nadzieję, że wam się spodoba i oczywiście już teraz zapraszamy, żebyście go po prostu poczekali, a jeżeli już jest, to żebyście sobie po prostu go przesłuchali yy, i jedziemy dalej z gierkami ten... No właśnie, bo a, czy, a jeszcze o tym disco wiar chciałem chwilkę z Hubartem, przygoda z flipperem, a to może na koniec, jako ciekawostka. I to może na koniec, dokładnie. Dobra. Mm, wiecie co? To ja zacznę od siebie. I Pewnie. zacznę od gry na moją ulubioną konsolę, w sensie na Nintendo Switch. <laughs> Tuż przed wyjazdem moim, przed moim urlopem, wyszła taka stara, stary gry, która się nazywa Overcooked. I jak ją kupiłem, to mówiłem, o, super, w ta nie drałem, ale to jest, wiem, że to jest świetna dra kooperacyjna, to sobie to z bratem drał, nie? I wiecie, co się okazało? Że w tą grę się nie dało drać, bo była beznadziejnie zoptymalizowana. Tak naprawdę, totalnie źle dra, ma problemy. Z tego, co wiem, patch ma wpaść jakoś niedługo. Więc, mam nadzieję, że to się poprawi, ale po prostu, wiecie, kupujecie dre, i dre nie była nawet droga, bo 80 zł kosztowała. Ale jedna tu, ta, no, zawiodłem się, nie? Że, kupiłem dre, która jest z, z, wrzucona do e-shopu, powinna być sprawdzona, teoretycznie, przez Nintendo, czy, czy to działa, i, i nagle odpalacie, jest kupa. Tak, totalna kupa. No, trochę smuteczek. No, strasznie mi się smutno zrobiło, ale czekam na, na to, aż ten patch wejdzie, bo po prostu chcę w ogóle sobie trochę więcej podrać na, na, na Switchu. A wiem, że ta dra jest po prostu fajna. Nie wiem, wydręliście no, w ogóle jeden w Overcoat, z tych ciekawszych. Czy nie? Ja, ja nie grałem je jeszcze, ale będę grał na pewno, bo to jest super index ja z bardzo oryginalnym and... pomysłem nie słyszałeś. No to jest, to jest gra w gotowanie kooperacyjne. A, tak. A, no. Czyli taka, taki symulator restauracji, no nie? Taka taki grau, symulator taki restauracji, gdzie grasz na wesoło, właśnie z kolegami, więc różne rzeczy się yy, mogą dziać. No wiesz, ta, takie śmie śmieszniutkie na, na imprezę, ewentualnie do podrania czy to z dzieckiem, bratem, siostrą, ewentualnie z partnerem, żeby się to po, po prostu czy tam partnerką pośmiać. Przede wszystkim tam jest chyba kop na cztery osoby, no nie? Tak. Z tego, co wiem. Tak. I taki kanapowy, więc coś, co nie jest jakąś częstą rzeczą i warto to promować. No to, to prawda, nie. Teaturat bardzo, bardzo cenię w tej grze, że to jest kanap, kanapowy kop i właśnie, że wspiera w ogóle joycony, wiecie, to te małe pady i że to po prostu działa. O... No tak, ale, ale gra działa kiepsko. Ale gra działa taki... kiepsko i czytamy na, na dalszy szkoda, rozwój no, szkoda, wydarzeń. Nie. Że się tak mm. wyraża. Mm, to wiesz co, Dominiku, to może teraz szybka przerzutka do ciebie i później będziemy się tak przerzucać, bo Dobra. Hubert z tego co wiemy wrócił do Battlefielda One po po tym po prezentacji jej nie? Tak, wróciłem, bo się znowu zajręłem tą grą i zainstalowałem ją z EA Access i znowu gram i znowu jest fantastycznie. No, to... to, to I i właściwie wiem. tyle, tak? Tak, bo, no, bo właściwie wszystkie pacje, te DLC-ki to dopiero wejdą, nie? Jedna, jeden DLC już jest, chyba z rewolucją francuską. Nie, z, z, po prostu z Francją, dodali Francję, eee, ale ja go nie mam. Ja, ja mam przykładową wersję z EA Access i... No tak, no ale mamy kolegę, który ma season pass. A. O, właśnie, no. To znaczy, najlepiej bawię się w trybie, w którym trzeba znaleźć gołębia i napisać na nim wiadomość i go wypuścić. No, fantastyczna zabawa. Chyba 16 na 16 graczy. Taki, to są dosyć małe mapy, ale bawię się przy tym najlepiej niż przy takich wielkich, wielkich mapach z samolotami i czołgami. Aha. Ja to w ogóle zamierzam sobie wrócić do Battlefielda, bo uważam, że strasznie zaniedbałem. Jakoś pamiętam, że tak się emocjonowaliśmy, mieliśmy tak super, super grać, no z wyjątkiem Piotrka, bo Piotrek niespecjalnie na początku chyba. I, na, i nadal Bardzo nie ciekawie, jestem na... zachęcony, ale że mam w <laughs> akce z drać, <laughs> Też, no, to grać, nie? Będziemy mogli sobie połapać gołębie. <laughs> bo bo ona naprawdę świetnie działa na konsolach i, i te mapy są spore i bardzo dobrze technicznie to jest wykonane. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Ja zamierzam się wrócić i na pewno pokończę te fabularne rzeczy, bo jakoś tak odłożyłem, odłożyłem i, i w końcu czas reinstaluję, bo miałem warię dysku. <grym> Także jak już zainstaluję, to na pewno wrócę do niej. Bo, bo wydaje mi się daje warta uwagi a no wiadomo, że ciągle dodatki wychodzą i ta mechanika taka ta mechanika bardziej to jest system, że jak w drużynie jest osoba z season passem to można grać na tych dodatkowych mapach, to jest takie fajne Czy tam dodatk, dodatków w dodatki. No, no tak, będzie trzeba pocestować. a i zapowiedzieli na no, Gamescomie tryb jak on się nazywał? Rankedy. Rywalizacyjny taki tak, ra taki. rankedy zwykłe i to też może być 5 ciekawe. 5 Ej, to... ja nadal tego, wiesz co, ja nadal tego nie czuję, to może być spoko bo ja gram 16 na 16 i to jest dużo lepszy tryb niż ten 32 na 32 nie no spoko, mówię, wiesz co, nadal, ja po prostu tego nie widzę w tym graniu 5 na 5, będzie to jak granie nie wiem o, o, o, pomiędzy Overwatchem a CS-em. no I... co, co coś takiego i, I wiesz, nadal po prostu nie wiem, w którą stronę pójdą, nie? Może, może się sprawdzi, może się nie sprawdzi, no, na razie zawsze zapowiedzieli. Tak, tak. Może, będzie można przetestować. Dobra, to, to, to chyba wszystko z Battlefielda. To był tak zwany Battlefield Update. <śmiech> tak, <śmiech> update. <Grajcie śmiech> Battlefield Update. Gracie w to dobra gra. Dobra, dobra, zaniedbano też przeze mnie, ale to się zmieni. Instaluję na nowo. Także będę... Może razem pogramy w końcu. Może się zbierze jakaś grupka. Mm -hmm. bo w BG się bawiłem znakomicie a potem jakoś to trąba opadła no nie wiem dlaczego, bo jakieś dużo z tych gier, no i tak się multi też jakoś z, zaniedbane jest teraz, no ale jest. będziemy mówić o przygodzie z multi za parę chwil także coś się dzieje dokładnie się tak dzieje. dobra Dominik to, to Hubert zapanrał w Battlefield na ty się pobałeś, tak jak ja się nie lubię bać to ty się pobałeś w ciemnym tak. lesie, nie? Dokładnie, zapowiadałem już wcześniej, bo, bo strasznie się jakoś napaliłem na tą grę, bo Darku, o którym mowa właśnie wyszedł z bety, alfabety, gamy, ze wszystkiego wyszedł i jest pełnoprawną grą i już na samym starcie się okazało, że mimo, że powstawała, tego doczytałem, 4 lata, więc jak na indyka to jest naprawdę kawał czasu, ale to co powstało jest świetne i niestety nie ostrzegliśmy się troszeczkę błędów i powiem szczerze, że trafiłem na problem z zapisami gier, które teraz na bieżąco opatrują I na przykład zdarzyło mi się, że ymm, miałem zapisaną grę, wyszedłem sobie z niej, wracam i mówi mi, że to jest zapis gry z Alfy i mogę go najwyżej usunąć. I raz tak zrobiłem, zacząłem grę na nowo, a potem się okazało, że to był błąd i po prostu twórcy wydali poprawkę, właściwie już kilka, także bardzo mocno tam walczą, żeby ta gra dobrze działała, no bo to jest jednak tytuł z fabułą. Troszeczkę jest w tym, nie chcę mówić rogu lajka, bo nie do końca znam ten gatunek, ale na pewno nie jest taka, na pewno to nie jest taka sama gra, jak na przykład Don't Starve, gdzie tak naprawdę celem jest głównie przetrwanie. Tutaj jednak celem jest przejście pewnej fabuły, wydostanie się z lasu tego tytułowego, ale jest dużo, dużo takich mrocznych motywów, trochę paranormalnych, trochę strasznych, znaczy no, bardzo strasznych, to nie jest trochę straszne i to mnie do tej gry ciągnie po prostu. Jest oczywiście, mm, jest wszystko, co spotkamy w Rogalikach, czyli crafting, cyk dnia i nocy, można włączyć permadew, jeżeli się bardzo chce, chociaż to chyba jest dla sadomaso ludzi ten tryb, bo na początku się łatwo ginie i dopóki się uczymy wszystkich mechanizmów obronnych, jakie mamy w grze. no Ja jestem zaciekawiony. Tak właściwie to te moje wrażenia dzisiaj, to jest trochę taka część pierwsza, bo przez te problemy z sejwami nie, nie, nie jestem jakoś super daleko w tej chwili w grze. Jestem ciągle w pierwszym rozdziale i przetrwałem już kilka dni, bardzo emocjonujących dni i nocy nawet bym powiedział, nocy nawet bardziej, bo zdarzały mi się przygody typu utrata światła, które nas chroni w nocy na parę sekund przed wschodem słońca w grze i niestety dopadły mi jakieś stwory. I, I naprawdę jest wiele, wiele elementów, które mnie do tej gry ciągną i w tej chwili też tak wczoraj mieliśmy nagrywać, potem się okazało, że jednak pewna gra multiplayerowa przyciągnęła, przyciągnęła, będziemy o niej mówić troszeczkę, to żałuję właśnie, że, że nie mogłem wczoraj pograć, bo ciągnie mnie do tego lasu niesamowicie, jestem ciekaw co będzie dalej i wiem, że to będzie bardzo trudna gra, że ukończenie jej w jakimś sensownym czasie to będzie wyczyn. Bo, bo naprawdę początki są trudne, nasza postać jest praktycznie bezbronna, wszystko przychodzi z dużym trudem, trzeba dbać o te podstawowe rzeczy, jak choćby benzynę, która nam zasila generator, niektóre, niektóre elementy craftingu wymagają tej benzyny, tego jest mało, trzeba kogoś kupować, trzeba zwiedzać, wszędzie jakieś stwory są, Głupi, głupie psy dzikie potrafią nam napsuć krwi, jak jest ich grupka. No, mnie do tej gry głównie ciągnie klimat, to już mówiłem poprzednio. To jest po prostu niesamowicie klimatyczna gra i ta mechanika widzenia, znaczy mechanika widzenia naszej postaci, tak jakby ten stożek widzenia, troszeczkę jak z MGS-ów to było pokazane na mapie. Tutaj widzimy tylko to, co jest przed nami w pewnym stopniu i do tego bardzo ciekawa oprawa graficzna naprawdę to jest absolutny hitchel wśród indyków naprawdę wierzę w tą grę, że ona odniesie wielki sukces i opinie na Steamie też ma pozytywne, no niestety nie ustrzegli się błędów będą łatać i łatają na bieżąco nawet nie zdążyłem dostać odpowiedzi od nich w sprawie tego błędu, a też było naprawione, więc chwała im za to mam nadzieję, że problemy gry początkowe po tej wersji 1.0 nie spowodują że trzeba będzie od nowa zaczynać, bo wolałbym nie bo po raz kolejny prolog i tak dalej bo, bo no to wszystko znam, a jestem ciekaw, co będzie dalej. Bo tak, z tego co wiem, Piotrek nie, bo to jest po pierwsze na Windows na Windowsy, Linuxy i się nie lubi bać. Mm -hmm. Huberta zachęcam, żeby zobaczył, nawet teraz tam był plan, żeby zerknąć. Tak, niestety dzisiaj nie zdążyłem, ale na pewno zobaczę. No ja, ja bardzo zachęcam, bo jestem strasznie ciekaw y, właśnie, Hubert, twojej opinii, y, czy faktycznie y, ja si, czy ja jakoś tego nie wyolbrzymiam, czy faktycznie ten klimat, który tam wycieka z ekranu jest taki potężny, bo nie wiem, jest w tym ty tytule coś niesamowitego i wielkie brawa dla studia Asset Wizard, Wizards właściwie za, za pomysł, bo i, i wytrwałość, że w ogóle tą grę skończyli, bo wiecie jakie z tymi długimi projektami jest różnie. Więc ja dodam jeszcze więcej, jak pogram dłużej. Jak dobrne do któregoś tam rozdziału, bo obecnie ciągle jestem w pierwszym. Jak trochę tego lasu zwiedzę i będę się czuł nieco pewniej. Bo właściwie w piątym, podaży w piątym odcinku mówiłem już, i tak naprawdę to co widziałem teraz to nie widziałem dużo nowych rzeczy, bo właściwie to ciągle są na początku gry. Także jak zabrnę dalej, to robię aktualizację na ten temat, bo warto. Warto po ten tytuł sięgnąć. Tak jak rozmawialiśmy, indyków jest obecnie zatrzęsienie, ale takich perełek jak Darkwood nie ma jakoś super dużo i ja bardzo trzymam kciuki za tą grę i cieszę się, że już nie jest Alfą czy tak Betą w końcu. Także nie żałuję, że nie żałuję, że, że w Iliacces się kupiłem, chociaż jest jedna wada, taka, że tak naprawdę mam tej tak, grze tam nie wiem, 18 godzin, a jestem ciągle na początku grę, no bo serwi y się resetowały, bo były zmiany balansu, były błędy, że można było się zabić gwoździami w domu i deskami, i nie można było już wyjść. <głos> także jak w życiu, także, także. No, Iliacces ma wady i zalety jednak. Mm -hmm. Nie dla każdego to jest forma. To trzeba tym pamiętać, że nie gramy w grę, tylko ją testujemy. I ja sobie ciągle powtarzałem. Nie, nie angażować się w fabułę bardzo, no bo zawsze może być tak, że nam twórcy zasytuują progres, bo okaże się, że zapis gry nie jest kompatybilny z nową wersją gry. I jak mówiłem wcześniej, nawet się nie ustrzegli tego w wersji finalnej. Także to tylko dowodzi, jak to jest trudna branża robienie gier. Nawet ta, małych. Naprawdę to jest coś niesamowicie trudnego i kibicuję ogromnie twórcom. To taki mój monolog wyszedł. No taki ten, no wiesz, świetny my, my tytuł, Darku, nie będę, jeżeli ktoś chce, no to widzicie, Dominik tutaj za, za, zachęca i, i może niektórzy się sobie Bardzo, słysza. bardzo, to warto zagrać, też zobaczyć początek, bo tak niepokojącej i strasznej gry, gdzie, powiem wam tak, jeszcze tak na koniec tej, tej, moich, moich rozważań, że gdyby ta gra była w fotorealizmie, to ja bym nie był w stanie przetrwać tam chwili. Po prostu. Oni jakoś tak świetnie połączyli tą oprawę, ten widok z góry, taki trochę pixel art, ale nie do końca, z fajną muzyką, taką klimatyczną, tej odgłosy, no. Naprawdę w nocy, tam jak siedzimy przyklejeni do ściany i mamy tylko dwie lampy, żeby nas oświetlały I tylko modlimy się, że paliwość nie skończyło w generatorze, bo jak siada światło, to ktoś nam może wparować do domu. Mimo, że się parykadujemy, ale i tak przeciwnicy są, tam stwory lasu są agresywne i tam próbują nam się wbić. Każdy szelest to jest taki klimat, to tak po prostu fotel. Ja w to gram tylko po ciemku i tylko wieczorami także robię sobie taką naprawdę ciężką próbę charakteru na tej grze bo normalnie to się to raczej unikam grania w takie gry w takich no, warunkach klimatycznych i ja polecam w to tak grać, bo wtedy się w pełni czuję grozę tej gry po prostu, na pewno będę mówił więcej, ale to jak zabrnę dalej, zobaczymy jak to dalej pójdzie oby mi twórcy nie zresetowali progresu w jakiś sposób, oby i ciekaw jestem opinii Huberta, jak zagra, na pewno zagra, bo jest w mojej bibliotece, mam udostępnione, to będzie okazja. Aha, to już oczywiście, tyle. że tyle, już zagram. więcej nie będę. No, więc <śmiech> nie mega tak, ciekaw, to zagram, nie? <śmiech> <śmiech> Droga nie jest na z jakiejś promocji prom tej premierowej, więc... Mhm. Dobra, to teraz może znowu ja i się zastanawiam, może zanim przejdziemy do sekcji typu multiplayery, powiem o grze, która jest w tej chwili w Goldzie. Na, na, na Xboxie One. I mówię to o Bajonecie. I wróciłem do tej gry, bo Bajonetę już miałem od u kolegi na Wii U. I później na 360 jeszcze. Ale zacząłem do niej wracać. W ogóle aczyki mi nowe w statu, więc jestem w ogóle w szoku. Nie wiem co się dzieje. Ale Bajoneta jest cudowna. I jeżeli macie okazję, a właśnie macie okazję, bo, bo jest w goldzie, yy, to zadrajcie w to. Mówię całkowicie serio. To jest slasher. Ja rozumiem, że to slasher jeszcze dodatkowo japoński, jeszcze robiony przez Platinum Games. Wiecie, ciąg na najgorszych możliwych yy, rzeczy, które, które mogą się dziać, ale naprawdę warto. Nie widziałem tak dobrego slashera japońskiego dawno, dawno, żeby był. No, był sobie David Maytry kiedyś robiony przez Czapką i, i to był naprawdę dobry slasher. Później THQ zrobiło nam Darksidersów, a po drodze, właśnie później wyszła nam bajoneta, i, i mówię, jest cudowna. Ja bardzo czekam, aż Platinum wyskoczy z testem, że będzie bajoneta 3 albo remake jedynki i dwójki na Switcha. Chociaż duże ploty i, i takie małe hinty ze strony Platinum się pojawiają na ich kanale na YouTubie. Popatrzycie, oni robią taką serię, gierę, taką serię do nauki angielskiego, gdzie bajoneta powtarza różne zwroty. Typu e, You'll Be Not albo coś w tym rodzaju, nie? Tylko wiecie, jak ona to powtarza? Powtarza to trzy razy z rzędu. Ja rozumiem, że ktoś musi to usłyszeć parę razy, żeby zapamiętać, ale wiecie, na jednym filmiku trzy razy i koniec. Trzy razy i się filmik urywa. I takich filmików pojawia się coraz więcej i moim zdaniem to mogą być lekkie hinty pod to, że będzie bajoneta po prostu trzecia. Nie? Tylko nie chcą tego mówić oficjalnie. Tak czy siak warto. Ja nic więcej o Bayonetzie chyba mówił nie będzie, bo to jest ta stara dra już w tej chwili, i no jest cudna, niektórzy wiedzą, że mam Amiibo z drugiej bajonety. i też jest bardzo, bardzo ładne. Trochę żałuję, że nie wziąłem sobie też pierwszej. Ale cóż, bywa. Wy coś chcecie wiedzieć o bajonecie, czy nie? Eee, ja zagram na ja pewno. Ja włączę. Nie, nie mówię, że zagram, bo ani slasher, ani japońszczyzna mnie z, no nie mas... do no tego, tego nie, nie zachęca. <laughs> Nawet sposób poznawania gier, włączanie ich. Tak. Proste. Włączę o Przejdę menu. Em, menu, menu, m, m, menu jest brzydkie. O nie. Chociaż nie, menu jest jedno, jedno z fajniejszych, takie, takie proste, ale jak zobaczycie, to, to zrozumiecie, o co, o co chodzi. Ja powiem inaczej. Ja na pewno sprawdzę. Bo faktycznie bardzo mało tych gier zgoda ostatnio uruchamiam. Dodaję wszystkie biblioteki jakoś tak machinalnie. Jest tego tak dużo i, i nawet tych indyków ostatnich nie posprawdzałem, powiem szczerze. No, no to te warto. Jak wsiadam do konsoli, to, to duży gier. No tak, bo to jest klasyk, no nie? Tak no to jest prawdę, klasyk zresztą... i taki... to jest, mm. Powiem wam tak, jak ludzie znają taką... takie studio, jak Platinium, to wszyscy wiemy, że Platinium nie ma zbyt wielu gier zrobionych dobrze. Oni robią te gry od paru parunastu lat tak naprawdę, ale te gry nie wychodzą im dobrze, tak? Tak naprawdę dobrze. I nagle wyskoczyła bajoneta, która jest naprawdę fajną draw I warto. Po prostu warto, że wiecie, że to... Slasher, w slasherze może wiele rzeczy się zepsuć. Tutaj akurat nie. Chociaż ze slasherami jest ten problem, że trzeba zapamiętywać te wszystkie kombosy, jak, jak to się wrzuca i tak dalej. A niektóre kombosy tutaj w bajonecie są tak dziwne, że aż shot, No ale powiem wam, że to jest naprawdę dobra. Gra. Zobaczymy jak, jak będzie w, też z reedycją ewentualnie bajonet pierwszej i drugiej, bo druga miała fajny jeden z dodatkowych trybów na Wii U. To znaczy taki, że było takie ułatwienie dla osób, które nie lubią właśnie slasherów, czyli jeździło się rysikiem po tym tablecie i Bajoneta sama wykonywała wszystkie ataki. Wiecie, wy tylko zaznaczaliście przeciwników, jeżdżąc potem i ona sama łaziła po plaszy i, i wykonywała. To takie, wiecie, kazualizacja, casualizac dry. dre. Żeby komuś ułatwić slasher, żeby nie zapamiętywać tych kombosów. No, to chyba przeczy idei, no nie? Bo tak naprawdę A to jest trochę, esencja. Trochę no, tak, ale zrobili to, bo, bo się dało. Nie wiem, jak to będzie na Switchu. Pewnie też wykorzystają do tego dodatkowy etran, tylko po to, żeby to było. No tak czy siak, ja czekam czekam, aż to wyjdzie po prostu, bo, bo musi wyjść, to aż nie wierzę w to, żeby Nintendo jakby nie dało zielonego światła na bajonetę. Nie, no to jest oczywiste, oczywiste. Może faktycznie nie chcą sobie tizować wcześniej, tak? Nie chcą, nie chcą. Może chcą spokoju to robić bez um, nahypowania się wcześniej, tak naprawdę. Ja, wiesz co, ostatnio miałem dłuższą rozmowę z fanami Nintendo, i doszliśmy do wspólnej konkluzji takiej, że Nintendo z wieloma rzeczami czeka na Direct przed świętami. Będzie na pewno, tak jak co roku jest taki mały Direct w okolicach końca listopada, początku grudnia i wtedy nowe rzeczy wpadają i myślę, że oni chcą wszystko jakby skumulować tuż przed samymi świętami, żeby Wiecie, wiecie, zachęcić do zakupu, dlatego wtedy wskoczy Netflix, wtedy wskoczy YouTube, e, wrzucą e, nagrody z My Nintendo, e, wrzucą jakieś te takie te nakładki, e, tak jak macie na PlayStation, nie? Te nakładki na system, te, te tła i tak dalej. No. Tego typu rzeczy, oni to po prostu skumulują, wszystko naraz i wrzucą taki jeden wielki update, wraz w... i wtedy właśnie wyskoczy bajoneta, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno sprawdzę, bo jest w godzie. Muszę przyznać, że też ogrom gier, które wpadają co miesiąc, jest nie do przymylenia, bo często są normalne duże tytuły i tak naprawdę. Trzeba dwa tygodnie tak ostro grać w jeden tytuł, żeby go ukończyć przy takim swoim zwykłym życiu, tak, gdzie trzeba pójść do pracy, wrócić i tak dalej. Szkoda, że w pracy nie ma konsoli, szczerze. Ale widzisz? Na przerwie nadgoniłbym trochę. Eee, no. Switch w, może w Twojej. <śmiech> nie, jest. Na Nie jest w fotelu socjalnym. Wiecie, u mnie też jest, nawet są dwie. <śmiech> Trzeba, trzeba się ustawić, widzisz Dominik A w ojej, twoim ojej, wypadku ojej. No Vita, jest... Vita i Switch Dominiku No tak, tak Nawet na Vita ostatnio kupiłem w ogóle grę Okazuje się, niesamowity news bo była w promocji i kupiłem Biatykę, Bo zawsze chciałem mieć biatykę taką do komunikacji I pewnie zrobię jakieś Wrażenia na kolejne podcasty To jest ten crossover Street Fighter X Tekken Także to jest w ogóle A, ciekawa okay. kombinacja no jest, czyli dość. taki teken na silniku Street Fighter ale pięknie to działa kurczę no znowu będę się powtarzał no, dlaczego Sony mi psuje wite przecież tam tak fajnie nie ona nie chodziły. psuje no. w Japonii się sprzedało co i nadal się sprzedaje powiedzmy dobrze nie świetnie ale za, za, za, zachęcająco I... Okej, okay, czy Europa znowu jest do bani tak znaczy Europa jest do bani bo, poza bo na, w, w, tym, w Japonii Ech. nadal będą ją sprzedawać co więcej w Japonii wychodzi najwięcej gier inaczej mówiąc ucz się japońskiego i załóż sekundę na Japonię i po prostu kupuj gry japońskie. Rzeczywiście bardzo lekka droga gracza, no nie? tylko Uczyć się japońskiego i grać japońskie gry, bo wychodzą. Okej, no. Okay, no. Fajnie, fajnie jest tą promocję, kurczę. Teraz to, co z tym gdzieś gadaliśmy, że te cyfrówki nawite naprawdę tak, tak ceny lecą. 16 zł za grę to naprawdę nie jest pieniądz. Nawet jak to jest fajna biatyka. także ja bym nie coś tam powiem, ale okazuje się że jestem wyjątkowo nędzny w biotyki na tej wicie i idzie mi jak to jak po gruzie. Ale dobre, żeby sobie chwileczkę właśnie szukałem czegoś, żeby tak sobie troszeczkę pograć gdzieś tam w kącie na, na 15 minut. I to, I to doskonale się spełnia. No i super. E, A no. Dominik to ostatnio skończyłeś w końcu jakąś drę. Tak, bo w ogóle wszystko przez rozgrywkę party. Tak naprawdę, czy zacznę od początku, bo Umówiłem się z Hubertem, że w końcu oddam mu tego jego 3DS-a nasz rozgrywkę party i oddam gry Piotrka, żeby dalej wędrowały po świecie. No i tak się stało. Mówiliśmy o tym chwilkę. I, i w końcu ukończyłem tego Lejtona. I ja się okazuje, że Lejton and Miracle Mask. Coś tak. takiego to było. Dokładnie pewien tak. tytuł. I to jest niebywałe, ale ta gra zajęła mi w licznika w grze prawie 39 godzin. Ja nie wiem, jak to się stało. I jestem zły na tą grę, dlatego, że za zażarła mi tyle czasu, <głos> który mogłem poświęcić na inne tytuły. Ale to mówię przekornie oczywiście, bo gdyby nie, gdyby nie chciał je skończyć, to mi nie kończył, bo chciałem poznać przede wszystkim zakończenie fabuły. I ja z tą grą miałem troszeczkę tak, bo już o nie mówiliśmy dwa razy co najmniej, że ja myślałem, że to jest gra przygodowa z elementami przygodowych łamigłówek. Nie. To jest gra łamigłówkowa z elementami przygodowymi. To jest tak, jak mieliśmy z Division, że po momencie stwierdziliśmy, kurde, ta gra jest inna niż myśleliśmy. Też mieliśmy takie, takie zaskoczenie, no, że... Było, było że, że... Ale jak zrozumieliśmy, czym jest Division, to się okazało, że zupełnie czym innym, niż sobie wydawa nam tak, się wydawało. Nie, nie wiem, czy pamiętacie, to było cię tak. ostrzegałem, że to taka gra jest, że to... Tam jest więcej łamigłówek niż... Tego? A no nie chciałeś mi uwierzyć, jest. to teraz wiesz, że tak jest. <laughs> czy znaczy nie, w ogóle cała, cała gra jest yy, fajna i tak naprawdę... Dobrze mi się kończyło, jak już się skoncentrowałem na całej fabule, ale tak gra, że tam troszeczkę mnie tłam siła, i parę zagadek po drodze było. Nawet był element takie co byłem zaskoczony, w sumie, były elementy chodzenia po lochach, nawet trochę jak w zeldzie. I to też zajęło mi trochę czasu, także. To jest, tak jak chciałem pochwalić 3DS-a i zarazem powiedzieć, że to nie jest konsola dla mnie, bo to ona mi zabierała czas, <głos> dlatego ja z wielką chęcią się je pozbyłem, ale także chyba dziękuję ja Ci. jak to Ci zabierała czas? W sensie ja nie za bardzo rozumiem, Zde. jak można grać na 3DS-ie tak, żeby <głos> zabierał czas, bo dla mnie całą istotą 3DS-a jest granie w miejscach, w których nie możesz grać na normalnej konsoli. Nie, no okay, ja tak okej, okay, okay, ale, ale to ja ja, ja grałem w domu, to mm. to nie zawsze jeżdżę komunikacją, żeby móc To Właśnie te, dlatego ja nie ograłem tytułów wyciągną. na twoją witę, bo, bo akurat nie jeździłem komunikacją wtedy. Nie było i, i nie było warunków. No właśnie. A nie, nie, nie, no nie właśnie, za bardzo właśnie. wyobrażam granie na, na przenocnej konsoli w domu, bo to, to jest trochę dla mnie tak, no, no nie umiem. To, to, to, to, to, nie, nie umiesz. No ja grałem i tu i tu w różne, w, na 3D się, wiecie. To była jedna z moich ulubionych konsol, tak jak, tak jak i Switch też. I, i... Znaczy dalej, mm -hmm, dalej będę mówił, że, że 3DS to jest, dalej to są wszystko konsole dla fanów Nintendo. Oczywiście. I do gier, trzeba o tym pamiętać, to nie jest konsola dla każdego. Absolutnie. Może wita jest taka bardziej uniwersalna, bo tam ta rozpiętość gier jest trochę ona, szersza. to to nawet nie tyle, ona jest bardziej uniwersalna. Z Vita jest tak, że ona jest ona próbowała, bo nawet nie jest, ona próbowała w pewien sposób pokazać, że może być konsolą przenośną dla dojrzałego dracza. Tyle tylko, że jak ona wyszła, to dojrzali dracze chcieli PS3 jak zobaczyli Vita, to kupili Vita, wiesz, ten, a później mówią, jest tylko takie, no, niby fajny Uncharted, ale lepszy Uncharted mam na PS3, nie? I te, no tak, i te, dokładnie i, i, te, i ten Killzone no fajny ten Killzone na Vici, ale fajniejszego mam na PS3 i dlatego ona ma, miała ten problem, że niby próbowała być konsolą dla dojrzałego gracza, ale nie dawała tego, czego dojrzały gracz tak naprawdę by potrzebował a Nintendo mm -hmm. od początku szło z tym swoim torem że to jest, 3DS był reklamowany jako konsola głównie dla dzieci i tak, tak, i dokładnie to pamiętam. Ona we wszystkich reklamach ma dokładnie, czy sobie popatrzycie, ma głównie dzieci i, i, o, i one se tam odrywają w Zelda, drają się w Mario i inne Kirby. Switch jest reklamowany już inaczej. Czy sobie popatrzycie, jest reklamowana w stronę milenialsów. I, I to widać. To, to bardzo widać. No, coś w tym jest, coś w tym jest. Znaczy, żebyś się nie zrozumieli źle, ja nie twierdzę, że ani to jest zła konsola, ani że ten, ale naprawdę, gdyby to nie była dobra konsola i dobra gra, to bym nie spędził tyle godzin, tylko nie spodziewałem się, że tak nie, długo Nie spodziewałeś zajmie. się, że gra mobilna e, może zająć ci prawie 40 game. godzin. Tak, w życiu w ogóle, nie w życiu bym nie pomyślał. A teraz to sobie, to nawet... do, do Dominikowie nawet już wcześniej o tym rozmawialiśmy na rozgrywka parte, że teraz wyobraźcie sobie, że większość wierna 3 ds jest dokładnie taki. W sensie, wkładacie Cartridge i to jest gra AAA 40 godzin na konsolę mobilną. Wiecie co? Ja mam, ja mam taką... Ja to się zgadzam. Yy, dzisiaj się wyjątkowo zgadzam, bo Hubert tam... Hubert, właściciel tej konsoli, ma mówi. No bo e, Hubert no, ma to, mam jedną grę. Ja mam jedną grę. <śmiech> no właśnie. Ja grałem w dwie gry tak? na tej konsoli i to ja ani jednej nie skończyłem, więc no. Ale to może spróbuj zrobić wyzwania Actimela i skończ Zelda. Chciałem, ale ta gra mi tego nie ułatwia. Może, może poradnik w takim razie. No radzie, właśnie, może musisz się do, wiesz, posłużyć w, no to nie jest w jednym miejscu. Tak. To nie jest grzech. Posłużyć się w jednym miejscu solucją, no, ale to dalej to nie jest, samemu, Nie, ja już się posługiwałem i to nie w jednym. <laughs> ale wstydliwe, z okay, sekrety ale teraz chodzą. już ja potem zacząłem grać normalnie i jestem w takim miejscu, że nawet nie wiem w którym miejscu jestem w solucji bym musiał to sprawdzić, a, a to zajmie czas i... Znaczy jest, jest ja tu się zgodzę, że jest taki problem że jak za długo grasz daną grę i tak graż w małych, w dużych odstępach czasu, to równie dobrze mogłeś zaczynać od nowa mm. tak ale to, tak nie prawdę, tylko, nie, to nie tylko nie, tylko tu to w tak, wielu tak, grach. tak, tak, jest... tak że trzeba no. przysiąść i po prostu ją ni żyć i nie da się specjalnie rozdrobnić, bo coś na tym traci. Jednak. Ja się bardzo skoncentrowałem, bo chciałem skończyć i chciałem... Po w ogóle zakończenie mnie trochę zaskoczyło i to było fajne, bo nie spodziewałem się. Fakt faktem, jedyny zarzut do tej gry, bo to, że ma dużo łamigłówek, to nie jest zarzut, bo to jest idea tej gry. Nawet na Android, ona w ogóle teraz wyszła, czy wyszła jakiś czas temu. Jest drogą grą, bo 70 tutaj kosztuje. I tam pewnie też jest masa zagadek. I... i jak ktoś lubi, to gadaliśmy o tym, że Layton to troszeczkę jaka książka sudoku, taka książka mm -hmm. pękata, po prostu sudoku, który robisz, albo krzyżówek, tak robisz tego bardzo dużo. I jak ktoś lubi wysić szare komórki, to, to jest fajne, mi się to podobało, tylko że dla mnie było tych zagadek za dużo, one jakby stały mi na przeszkodzie w skończeniu gry. A, mhm. a tak naprawdę wymasterowanie tej gry no to jest zrobienie 135 zagadek a ja zrobiłem 86, to też uważam, że jest niezły wynik jak na, na, na, na debiut w tego typu grach tak? bo raczej przygodę Nie, no kino... jest, jest super, to jest super wynik moim. no sprawie. bo no, naprawdę bo parę był obligatoryjnych nie da się ukryć, bo fabuła jakby znaczy posad nie chciała nam czegoś powiedzieć istotnego dla fabuły, dla tego dochodzenia, które prowadziliśmy, jak się nie rozwiązało zagadki ale naprawdę, tak do tam do 60-tych to super się bawiłem, tylko po potem już, już była groźba, że chcę oddać konsolę i musiałem się bardzo skoncentrować. I naprawdę zeszło tyle godzin. Licznik na pewno nie kłamie, bo to było tyle. Także tak jedna rzecz, właśnie, jedna rzecz, która prawie mi umknęła. Trochę mi brakowało voiceoverów, czy głosów podłożonych. Mm -hmm. Bo to była trochę niekonsekwencja w tym. W sensie że wiem, czasami... że czasami w, w tych filmach, No bo tak, filmiki są... to wiadomo. Tak. Mhm. A, a później pojawia się, jest, i to nawet jest takie y, seamless, w sensie nie, nie, nie czuć tego, kiedy jest zmiana z filmu na y, silnik gry, i nagle pokazują ci y, tło, wszystko fajnie, i nagle dra, dra jest, jakby jest sam tekst tylko i wyłącznie. Tak, tak, a zdarzało się też, że w tej, takiej samej scence, czyli jak klasycznie, jak postacie sobie rozmawiają, to najczęstsza, najczęstszy moment w grze, kiedy wymieniają informacje i tam jakby postacie, te trzy podstawowe sobie gadają i później te dodatkowe, czasami były, były głosy podłożone, czasami nie i te momenty, jak głosy były podłożone były super i troszeczkę mi tego brakowało, ja myślę, że to była oszczędność, po prostu Mo, wiesz co, być może oszczędność na miejscu wielkości na, na, gry, nie na Myślę, tak. że no, na Tardridżu nie to być kasy. Miejsca, na kas Chociaż z czasem nie sądzę, bo to Atlus, więc... Mm -hmm. Na pewno jak ktoś lubił, ale, ale ten, wciąż... Mm -hmm. Myślę, że nie było problemu z tym. Czekam, czy Hubert da obrady to skończyć? E, czy wystarczyłoby mu cierpliwości? <laughs> na pewno nie. <laughs> nie, nie, nie, to już ja mówię, że nie. No. Na pewno warto zagrać, jak to się lubi pogłówkować, bo super tak wyślisz szereg komórki w grze, bo znaczy w przygodówkach oczywiście klasycznych też te zagadki są, tylko mnie trochę to irytowało momentami, że zagadki są takie tylko luźno związane z tą historią po prostu. bo Są, bo są, bo, bo jakby po prostu postać nasza uwielbia zagadki. Tak to jest uzasadnione, że uwielbia zagadki wszelkiej maści i wszyscy mu je podrzucają. I niektóre naprawdę dały mi w kość. Jak nie korzystam z odpowiedzi, naprawdę... Bywało, że jednego dnia nie byłem w stanie, musiałem ze świeżym głową podejść, żeby rozwiązać się. Warte uwagi na pewno i to tylko takich... Świadczy o tym, że gry na 3DS-a naprawdę są duże. Ten Yoshi też mi zażarł masę czasu, a też wydawałoby się, że mobilna platformówka, tak ty tylko. Także już o to nie będę mówił więcej, to już ostatni raz, <laughs> mam nadzieję, bo... Y Mogę powiedzieć, na pewno nie kupię na Androida, nie ma szans, <śmiech> bo znowu bym spędził 30 parę godzin. I, i, na, żeby, bateria żeby w telefonie gdzieś się zjechała, w ogóle problemy <śmiech> same, po co? No tak, lepiej sobie, jeszcze właśnie, bo nie powiedziałem rzeczy, która mi tak w głowie pojawiła, nie można mieć za dużo konsol w domu. To jest moje, moje spostrzeżenie. Jak się masz za dużo tych konsol, mam tylko GameCube od Izaka, PS4, Xbox One, Vita, jeszcze na Macu czasami gram w te indyki. To jest naprawdę dla mnie dużo platform do grania I te gry mi się wcale nie dublują. Tak naprawdę. I, i fajnie, że 3 ds już nie ma. Tak powiem. Dzięki chyba za pożyczenie, ale. Nie, spoko, spoko. Pożyczę go chętnie za, za rok, kiedy. Dzięki za pożyczenie. Uznasz, że już nie... No dokładnie, wymienimy się znowu. Ja wtedy powiem, że skończę Zeldę Ciekawe zapowiedzi. jakby coś to mamy to nagrane. Dobra. No, ciekawe, czy by mi wystarczyło energii. Kiedyś ja Zelda skończyłem na Gameboyu. Ale to nie jest ta, to bo zajmło. to jest Zelda specjalnie na 3DS-a. Ja wiem, wiem, ale strasznie mi się kojarzy z tą, tą grą. Nie wiem dlaczego. Może tego, że w nią grałem dwa lata. No, być może. Słuchajcie. A i wiecie, co jest zabawne? To była moja jedyna gra. Hubert, czyli ty robisz to, co ja kiedyś. <laughs> Ale ty, ty skończyłeś, skończyłeś dwa Zeldą. <laughs> po dwóch latach. Dobra. No, nie, ja trzymam kciuki, żeby skończył, bo fajnie, bo to są dobre gry. No, ja, to, ja też polecam. Słuchajcie, to przejdziemy sobie teraz do ta walka y, multiplayerowego. Z wczoraj. Nie, nie, poczekaj, poczekaj. Nie? A poczekaj. nie, ten wyciągaj się Nowy Jork. Tak, moi drodzy, bo... Wróciłem sobie do Nowego Jorku, nie? New York i tak dalej, tutaj powinieneś podłożyć muzykę. <grym> no e... dobra, zapiszę. <grym <grym <grym to słuchajcie, wróciłem sobie do The Division, bo o tejże będę mówił, bo w, jak mówiłem w poprzednim odcinku, pod update. I tam mówiłem, że różne rzeczy powpadały, pozmieniali i tak dalej, no i uznałem, że to sprawdzę. I, i wiecie co? Sprawdziłem i... Wszystko fajnie, te wszystkie zmiany są naprawdę e, naprawdę fajnie zaprojektowane e, Nawet e, cały system, który był zapowiedziany z systemem, zdarzeniami globalnymi jest całkiem spoto, bo to są takie jakby to powiedzieć mm, Perki? Może to będzie dobre określenie Są trzy poziomy perków w zależności e, od, albo, o, pasywki To będzie dobre Pasobne zdolności, e, które są po prostu wam nadawane w zależności od tego, na jakim poziomie wybierzecie misję. E, I powiem wam, że to jest całkiem naprawdę naprawdę fajnie zaprojektowane. Jest jedna rzecz, która całkowicie psuje tą grę. I to są skrzynki. Jest to takie wiecie, skrzynki. CSGO, Overwatch, nie wiem gdzie jeszcze były skrzynki. Wszyscy wiemy o co chodzi. Mniej więcej. Mam nadzieję. Chłopaki, mam nadzieję, że. No tak, na maja. nawet w jeden są skrzynki. No właśnie. To tutaj jest jeszcze coś takiego zrobione, że jasno możecie wydawać kasę, i to no problem, ale jeżeli chcecie mieć normalnie skrzynkę w grze, za tą walutę w brze, no to musicie. Zabić 10 bossów, tych takich, wiecie, żółtych z napisami, i wylutować, w sensie, żeby wam wyleciały części specjalne, więc może to być więcej niż 10 bossów. To jest mega wysiłek, moim zdaniem, tutaj. No, me me mega wysiłek, a z tego nie wypadają jakieś cudowne rzeczy. Jasne, to są jakieś legendarki, cudawianki, ale nic, nic super specjalnego ja ogólnie podrałem sobie trochę z randomami trochę sam, żeby, żeby popatrzeć co, co, co dokładnie się pozmieniało i no powiem wam, że z jednej strony bardzo miło mi się grało fajnie, tylko ja mam jeden apel do, do Masiwa. dlaczego tak późno? mówię całkowicie serio, te zmiany są super tylko te zmiany powinny być rok temu nie teraz no też jest duża konkurencja tych multiplayerowych gier teraz tak naprawdę. Ale wiesz, to tam nawet nie o to chodzi. Yy, ta, te zmiany, które wprowadzili powinny być rok temu. Po prostu. No oni, oni, oni bardzo wolno rozwijają, ale nie czuję, że teraz ta gra jest taka przeładowana tymi wszystkimi Nie. Wiesz co, walutami, nie. Właśnie oni, bo, trochę, teraz bo to jest bardzo, bardzo fajnie zaprojektowane pod wieloma względami Powiem ci tak, mm. też nie jest... Na, po, początkowo myślałem, że DRA jest się trochę, wiecie, poziom trudności zwiększył jest dużo trudniej. I jak się gra samemu, to na tym najwyższym poziomie trudności misji, czyli na legendarce, z nałożonym zdarzeniem globalnym na najwyższym poziomie, jest cholera, maszatrycznie trudno. Tylko wiecie, jak dołożycie serandomów, randomów, to to idzie jak przecina. Czyli typowe mm, ddw mm. Ale zaraz, zaraz, bo ja, ja trochę grałem sam... I, I ten najnowszy dodatek, czy znaczy w ogóle po tych paczach, i dla mnie było ultra trudno. Po prostu padałem Ale grałeś, jak, ale nie grałeś sam. No tak, tak. I właśnie o to, to chodzi. To nie jest gra do grania solo, to nie jest tak, gra do grania solo. Właśnie to o tym od... wiadomo. Dokładnie, ja sam najpierw A. sprawdziłem sobie sam, pobiegałem, robiłem misję, i było mega trudno. Nie byłem w stanie nic przejść, praktycznie. Skończyć żadnej no ja, misji. Ja padałem na fioletach, fiolety mi ubijały. No właśnie. To, to ja miałem, miałem podobnie, ale jak weźmiesz sobie, pójdziesz, weźmiesz sobie randomów. Panie, możesz robić, możecie robić na legendarce na najwyższych poziomach i nie ruszać się praktycznie z jednego miejsca. Mówię całkowicie no, serio. Znowu się potwierdza, że to jest gra kooperacyjna całkowicie. Tak, gra kooperacyjna, ale mówię, te, z kimś. So, te zmiany są spoko, tylko trochę za późno i moim zdaniem na tyle za późno, że ja nie wiem, czy ja w ogóle będę chciał jeszcze wrócić do Deadly na tak typowo dłużej. Jak początkowo byłem zachęcony... Byś, tak mm -hmm. teraz już nie. Trzeba było się zaaktywizować, podejrzewam, regularną grą i mieć stałą grupę, po prostu, żeby to szło. Tak jak kiedyś graliśmy regularnie, co oczywiście na naszych życiach dosyć mocno się odbiło i moja kochana żona to mi do dziś wypomina tamte wielogodzinne, codzienne prawie sesje w Division. Mm -hmm. Także wiecie co, nic w naturze nie ginie. Kobiety pamiętają wszystko, chciałem zauważyć. Uważajcie, bo Naprawdę, nie wiem jak to się dzieje, ale mają mega pamięć do takich rzeczy. I gdyby teraz zobaczyła moją kochana, że ja znowu ten w to Division i po prostu widzi ten Nowy Jork i ja z tym plecakiem ganiam, to chyba by pogoniła z domu. Musiałbym pokryć ją mu grać. Nie, ten... Ale jestem ciekaw, jestem ciekaw tych zmian. Ja sobie je zobaczę, bo mam tą grę ciągle, nie sprzedałem jej, więc no to czemu sobie nie? Zobaczę. Te, te zmiany są, mówię, z jednej strony są fajne i, i, i dają ten. Wiecie, strzęci skrzyntami, dobra, wrzucili je, bo wszyscy mają. I jakby ten system skrzynać, po prostu możesz olać, nie? Tak całkowicie i, i robić inne rzeczy. Tyle tylko, że to, te zmiany są za późno i to wszystko, co wrzucili powinno być właśnie rok temu, kiedy większość z graczy The Division mówiła, no trochę mało, może byście coś dorzucili. Nie? Bo tak było, pamiętacie, sami rok temu marudziliśmy, że... Um, właściwie to The Division nie, nie daje nam już takiej wielkiej frajdy i fajnie było jakby coś zmienili i w tym momencie jakby wrzucili zdarzenia globalne um, no te wszystkie rzeczy z Dark Zone, które później wrzucili i tak dalej i tak dalej nadal byśmy drali a tak przerwaliśmy drali to naprawdę teraz ten powrót jest taki mech tak, ale, ale mi się dobrze po tym Nowym Jorku ciągle chodzi. Jest strasznie przyjemnie i nie, to, pod widzę, względem takim oko. Ten jest, jest bardzo naturalna ta gra jest wciąż. Super. Bardzo y, dobrze jest y, pod względem tatl, znaczy, tatl takim, w sensie mechanik jest zbudowana, że to jest takie proste, nie? Ale wciąż, kurczę. No. Ale wiesz co, to poprzednio o tym gadaliśmy troszeczkę że jest silne grono graczy, którzy ciągle w tą grę gra, bo tam ciągle ludzie są. Najwyraźniej my tak jakoś felernie trafiliśmy i może po prostu tak się złożyło, tak, że, że były inne rzeczy i, i coś tam nam brakowało. No być no, może, ale, ale wiesz, to, ja chyba, po, po, ja, no. z tego co patrzę po moich znajomych wiele osób tak, yy, tak ma, że no, niestety The że im się podobało. Przydrali, wiecie, masy godzin, tak naprawdę masy godzin na początku, a teraz... Ponad 100, no nie? Większość osób tak, ma... Tak, coś ponad spokojnie. 100. A teraz nawet, no, parę znajomów, znajomych też drali na, na PlayStation 4. I mówili, no, fajnie, sprawdzimy te zmiany, bo to wygląda zachęcająco. podrali i mówią, mech. Bo mówią, mech, dlatego, że te zmiany są, pomimo, że są fajne i, i wszystko super... Są za późno i dra wciąż jest za łatwa jak na dyrekko operacyjną. Jak macie cztery osoby, to idziecie na przecinek. I to jest jakby koniec dyskusji. Massive po prostu gdzieś coś gdzieś wam nie wyszło i tyle. Czekamy na hmm. DDWISN 2 albo na zapowiedziany drugi rok, bo został zapowiedziany gdzieś tam na forum, że, że robią. No, tak, tak. Ja, się, ja tam zobaczę, no bo też trochę mam sentyment do tej gry i lubię do niej wracać, ale, ale nie, nie wiem, czy faktycznie będziemy tak jakoś mocno angażować jak kiedyś. Chyba chyba było minęło i należy Chyba było minęło po i znaleźliśmy sobie nową grę do tego No właśnie. Rzecz. Znaczy potencjalnie nową grę, bo to jest. To jest alfa. To jest alfa. To jest alfa, więc. Powiemy wam wa po Słuchajcie, y nie o wszystkim niestety możemy Wam powiedzieć. Bo, bo, jest NDA. bo jest NDA, bo to jest alfa. Ale wciąż możemy wam opowiedzieć, yy, jak wygląda przykładowa rozgrywka, że załatwie wyrażę. Tak, i właśnie pozwolę sobie napisać, właśnie, bo tam generalnie to NDA jest takie dosyć ostre. Gadamy o Sea of pozwolę sobie napisać, to tak, właśnie zawsze długo zmierzamy, o czym będziemy mówić. Tak, Sea of Thieves, który w tej chwili yy, aż do którego tam, 27 do 20 działać, od, bo... od tam 20 zdaje się, 1. Chyba tak. Tak. 21 do pierwszego do dwudziestego sierpnia ma tak zwany playtest w, no, dla insidersów i te playtesty się co jakiś czas pojawiają. To są właśnie takie tygodniowe e, okresy, w których możemy grać po prostu w tą grę. A wtedy są mm -hmm. jakieś nowe zmiany wrzucane i tak dalej, nie? Tak, bo tutaj w związku z tym NDA tam się skontaktowałem na Twitterze z nimi i powiedzieli, że, no, że można mówić o wrażeniach z gry, ale wszelkie technikalia, to wszystko tylko na forach i tak będziemy się trzymać. I Wczoraj przeżyliśmy naprawdę dużo radości w tej grze. Naprawdę, ja byłem zaskoczony jak śmieszną grą jest, nie wiem, symulator pirata, tak można powiedzieć? Tak, to jest grał pirata. będzie zarąbiste i to będzie jedna z najlepszych gier 2018 roku. Ja już wam to mówię. A wiecie, co jest najfajniejsze? No, a się kto sprawdzi. Dzisiaj oficjalnie na Gamescomie deweloperzy Sea of Thieves, czyli Rare, zapowiedziało, że tak, moi drodzy, będzie crossplay i to tak oficjalnie już, tak, tak jak o nim wspominali, że będzie na no, E3. Tak teraz na tak wiecie, z grubej rur. Tak będzie i on działa. A czekajcie jeszcze, a prawo platformy to jest na co Tylko na Windows, Windows 10 i, i tak, Windows 10 i to nie na PC, to, że na Steamie, tylko Windows 10, mhm. czyli no, na w no, to, Gruby wykupić. deal z Microsoftem poszedł. To, to, Taki ekskluzje. Nie, Rare jest studiem jest. Jest Microsoftu a, przecież. A, okej, okay. już są jakby wykupieni przez Microsoft całkowicie. Już dawno. Okej, okay. nie, nie wiedziałem. Eee, więc eee, ten, mu, albo Windows 10 tam w storze, albo Xbox Live na, na Xboxie. I to będzie crossplay będzie między tymi... Fine komach. exclusive, fajne exclusive, naprawdę i... Dobra, ale powiedzmy o tych naszych przygodach, bo masz zastanowić, co może być fajnego w pływaniu łajbą y po morzu. Znaczy, przez pierwsze 10 minut praktycznie nic, bo gra nie daje, gra wrzuca w sam, na, na statek i nie daje praktycznie tak. żadnych wskazówek, co należy robić. Wiecie, to jest alfa, Absolutnie więc nie, nie, nie było żadnych. tutoriala. Może w normalnej grze będzie tutorial. Może, chociaż, ale, chociaż nie wiem, czy on jest potrzebny. Chodzi mi o to właśnie, że on nie jest potrzebny, bo to wszystko jest tak bardzo intuicyjne, że pierwsze 5 minut i my wiedzieliśmy, co robić praktycznie dokładnie. Znaczy, to... Należy zacząć od tego, że przez w ciągu pierwszych dziesięciu minut topiliśmy pierwszy statek nasz. <laughs> to od tego trzeba zacząć. Ale wiecie, to no, może dać Dominiku. <laughs> A to było tak śmieszne, bo ja tam. Bo trzeba pamiętać o tym, że gramy czterosobową drużyną, czy właściwie czteroma piratami. Tak, ale to, właśnie, to się ładnie mówi. Załogą, przepraszam. Tak załogą. Tak, załogą. I faktycznie roboty jest dla czterech osób. Akurat mi się tą przyjemność, że dołączył nas kolega, który mówił język angielski, więc się przełączył na angielski. To w ogóle dawało jeszcze śmieszne, dodatkowo śmiesznych rzeczy. Bo, bo fajnie to wyglądało, wiecie, tylko później sobie, po że... tym zatopieniu pierwszego okrętu. No tak, ale wiecie, wyobraźcie sobie, że akurat język angielski jest bardzo naturalny, jeżeli chodzi o piratów, bo jak oglądacie filmy, czy wiecie, mniej więcej jak wyglądał status pirata, no to jednak kojarzy nam się to z test z okolicą Stanów Zjednoczonych, starych, jeszcze nie Stanów, tak? i tamtejszych, tamtejszych okolic, gdzie ludzie właśnie w języku angielskim pomiędzy tym angielskim a francuskim coś, coś w tym stylu rozmawiali, więc mm -hmm. te, te mm -hmm. naleciałości typu hello lads albo tak, wiecie, tak. szczury lądowe i, ta, i tak dalej to wszystko jest bardzo bardzo naturalne, dlatego jak się przełączyliśmy, to jeszcze dawało dodatkowej frajdy w języku angielskim właśnie no tak, jeszcze może tak od podstaw. Mamy, mamy załogę, mamy statek i to jest wszystko, co na początku wiemy, nic więcej. I to jest tak? wspaniałe, to co chyba powiedział, że odkrywanie tak naprawdę wszystkich rzeczy daje tyle radości. Ja mam nadzieję, że w, jak to wyjdzie już w pełnej wersji takiej całkowicie poza testami, to będzie jeszcze więcej Ale to, możliwych to czynności. To było bardzo Ale to, intuicyjne. Jest, to, to było naprawdę niesamowicie na intuicyjne. Na maksa. Mhm. Nawet to, że nam zatonął okręt, to też było intuicyjne. <głos> Nie, nie wiedzieliśmy czemu, dopiero, <głos> dopiero po jakimś czasie, jak już Mieliśmy pierwszy zatopiony trend To znaczy, bo my, my walnęliśmy w wyspę na samym początku. <głos> tak, no bo <głos> trochę ma, małe, małe doświadczenie w pływaniu statkami i trzeba uwzględniać to, że wyspa zaczyna się wcześniej niż widać teraz I trzeba o tym pamiętać, że, że statek jednak zanurzony jest i trzeba to uwzględniać. Potem się było dużo lepiej. A cała zaba jakby śmieszność polega na tym, że my myśleliśmy, że po prostu jak taranem przepłyniemy, popłyniemy dalej. I w momencie się okazało, że Ktoś tam mówi, słuchajcie, ale w jest woda, no. nabieramy wody. No to okazało się, że nasi, nasi załoganci, nasi piraci mają wiadra, każdy ma wiadro. I próbowaliśmy tak e, żałośnie to wodę wybrać, ale niestety Ale ona się dużo... cały czas nalewała do środka i. I nie tak do końca czemu i, i, i dopiero później e, ogarnęliśmy, ale to już tak naprawdę przy drugim statku gdy już mieliśmy i z, dostaliśmy no tak, wodę. Bo, bo. bo pierwszy zatonął, to nie mogliśmy ogarnąć tego. No dokładnie. E, ale jak nam się w końcu udało dotrzeć to. Wiecie, wlewamy i dlaczego się woda wlewa cały czas? No i co? No to i każdy z nas szuka O co chodzi? I się nadal okazuje, że są normalnie dziury w kadłubie, i, i każdy z bohaterów może ze sobą nosić deski i tymi deskami po prostu łatać te dziury. Więc to. W sposób no, absolutnie naturalny. Absol absolutnie mhm. naturalny, i w pewnym momencie po prostu najpierw oczywiście załataliśmy dziury, później wybieraliśmy wodę I to wtedy zadziałało. Ale tak, ale piękne jest to, że za pierwszym razem. Mieliśmy jak był drugi statek, mieliśmy ekipę czterech osób, właśnie z tym zagranicznym kolegą, to najpierw myśleliśmy, wybieraliśmy tylko wodę, tylko jej nie było dużo. I ganieliśmy w tą czwórką i tak przez 15 minut czy tam ileś wybieraliśmy tą wodę, w końcu ktoś wpadł na pomysł, słuchajcie, tu można zatykać te dziury. Wylewaliśmy wodę, ona się znowu wlewała do środka, do Kabduma. Tak, tylko nie było na tyle dużo, żeby tonął ten statek, ale też ta, nie można, ta sytuacja nie mogła trwać tak naprawdę. Więc samo to świadczy o tym, jak fajnie się w tej grze w tej, w odkrywa w ogóle mechaniki, i ta naturalność po prostu wyłazi na każdym kroku, aż ci wbierze, że bo... pytam się, po co mamy deski? Nie kaś zastanawiał. Mamy tak. deski, no ale po co? Ale po co? No i... Się okazało, że są przydatne. Bardzo. Wiecie, tych mechanik jest mnóstwo. Na przykład Dominik, na samym początku, jak weszliśmy, dostaliśmy pierwszy statek. Dominik, y, odpływamy i nagle, i słuchać. O, co się stało, nie? A Dominik no bo wszedłem do armaty i wystrzeliłem nie wiem dlaczego, i teraz jestem daleko wy mi odpływacie tak, bo nabieraliście prędkości, bo ktoś odkrył jak się żagle rozkłada to też tak. było odkrycie, jak sterować tymi żaglami i tak nawet jak nabierać prędkości, jak ustawiać statek w ogóle pływanie w tej grze jest tak fantastycznie intuicyjne też i daje naprawdę frajdę to wymaga też kooperacji to całe, całe pływanie bo tak, jest jeden muszą być kapitan, Tak, jest jeden kapitan, Dwie osoby dopływają. O i myślę, że trzy tak naprawdę. Bo jedna osoba jest kapitanem. Czwarta gra. Czwarta <laughs> muzyka robi. Tak, dokładnie. <laughs> e, jedna osoba jest na, przy sterze. Nie? I sobie steruje tym statecznie, lewo, prawo. I ewentualnie e, kieruje ostatnim żadlem. Takim, który jest przy samym, przy samym sterze druga osoba operuje dwoma innymi żadlami, które są. Odpowiednio ustawia ich, ich długość, ich kąt nachylenia do, do wiatru. A trzecia osoba odpowiedzialna jest za nawigację, więc albo stoi na górze, gdzie jest to orle gniazdo. Tak, z tego łatwo się spada. Z tego bardzo. się bardzo łatwo spada. Albo stoi przy mapie, która, która jest na dole i na mapie Eee, wtedy jest ładnie wszystko pokazane i ona się synchronizuje dokładnie z tym. Jest na, narysowane też te e, kierunki e, świata, więc można bardzo łatwo tak. za pomocą kompasu, który jest na górze u kapitana, się, się zorientować, w którą stronę mamy płynąć. W ogóle w świecie nam się nawigowało, jak potem trochę to ogarnęliśmy, ktoś tam siedział z nosem w mapie i mówił, że za tyle i tyle sektorów mapy będzie wyspa, do której chcemy płynąć i bardzo naturalnie odkryliśmy też jak można znajdywać skarby, też okazuje się wiadomo, bo piratow piratowi tak, chodzi pirat głównie o pieniądze. Starbów, zdecydowanie, to jest jego cel życia, grogu i skarbów. Grog też przetestowałem w sposób naturalny, bo tak jak mówię, spadłem z tego rolnego gniazda i tak myślę, co tu zrobić? No, mam mało życia. No, patrzę z kubek, to nie? Napiję się tego grogu. Tak, patrzę kubek, no to piję, piję to. Okazało się, że niestety to nie przywraca życia. Tego powoduje stan upłynia alkoholowego, który bardzo trudnia grę, więc kolejny fajny element. I A później to tak... się okazało, że banany służą do tego. I to wszystko odkrywaliśmy w ciągu... My graliśmy po raz pierwszy pierwszy do tej pory jedyny i większość mechanik odkryliśmy w sposób naturalny po prostu grając tak. i bawiąc się i śmiejąc się do rozpuku no bo raz opowiemy o tej finalnej akcji, która tam się wydarzyła w ogóle to jest epickie totalnie co tam się odwaliło powiem szczerze, ale to świadczy o tym, że ten tytuł ma ogromny potencjał ja bardzo wierzę, że to będzie dobra gra która jak wszystko dodadzą i ona wyjdzie bo w chwili to jest techniczny test, działa tylko czasami ale z tego, co widząc, jaka jest aktywność twórców na Gamesconie i, i to, jak dużo wrzucają newslettery, no to jest rare. No. Oni nie robią złych gier. Trzeba ty, o no. tym pamiętać. Można im zaufać, myślę, a pomysł mają po prostu wyborny, bo takich typowych symulatorów, znaczy to nie jest symulator, ale takich kooperacyjnych gry, gra, gier z piratami po prostu nie ma. Nie, nie kojarzę żadnej gry w no ja też, ja też przyszłości. Nie. Ja, ja też nie, więc to jest Może były jakieś strategie, pomysł. Tak, by, by jest symulator tam, e, e, World of Warships, tak, ale to jest zupełnie nagra. To jest zupełnie gra. To jest taki. To, to, to, ta jest, to jest symulator. Ta, to, a to, to, to nie jest symulator, to jest gra kooperacyjna, w której macie przeżyć przygodę. To jest najważniejsze. i. Tak. Słuchajcie, nasza przygoda. No właśnie, opowiedz no właśnie, o przygodzie. To słuchajcie, to... Nasza przygoda była specyficzna, bo dostaliśmy ten statek zaczęliśmy, odtryliśmy w ogóle w pewnym momencie, że e, jest mapa że można odkrywać te skarby, więc zaczęliśmy odkrywać skarby i się okazało, że tak naprawdę e, są utworzone takie wojarze, tak? takie podróże, które musimy wykonać, tak, które są podzielone tym, rozdziały. na rozdziały. Nie wiemy, na ile tak, to się tak. zmieni, nie chcemy też za dużo tutaj, tutaj mówić, ale są zagadki, no i w końcu uzbieraliśmy skarby. Mm. No i nie wiedzieliśmy, co z tymi skarbami zrobić. Ja oczywiście znalazłem szybko, o co dokładnie chodzi, więc... Znalazłem, że starby trzeba sprzedawać. A sprzedaje się starby gdzie? No, w miastach, w cudzysłowie, takie outposty są tak zwane, czyli po polsku to będzie, no nie wiemy, jak to nazwać. Hmm. Przestań. Może. Przestań. No, może być. E, tak więc tam uznaliśmy, dobra, to jedziemy, płyniemy sobie tam i, i sprzedamy te starby. No i sprzedaliśmy, i teraz co zrobić z czasu? Nie mamy pojęcia co zrobić z kasą. I nagle patrzymy, Hubert krzyczy, Ej, chłopaki, jest drugi statek. Ale no, no, to drugi statek? No jak to drugi statek? No. A, a co się ten, dzieje? A, a, Oni a, Hubert... najpierw nas zaczęli atakować. My, Uż, ty skurcze byki, nie? To płyniemy do naszego statku. A później mówi: Ej, spokojnie, my nie chcieliśmy was zatkać. Przepraszamy, przepraszamy. Y, sorry. <laughs> zaczęli drać muzykę o wiecie co, chodźcie, będziemy, będziemy pić, pić ale i wodę i zaczęliśmy pić ten, ten, ten grot cały, który jest i otworzyliśmy nową mechanikę. Uwaga, uwaga, jak wypijecie za dużo alkoholu, to co się dzieje, wymiatujecie. No, i możecie, organizm odrzuca. Odrzuca i możecie wymiatować na kogoś. I to, tak, i to, w ogóle to to pomysły w ogóle. twórców są niesamowite. Czas niesamowite, prawda? No. w tym momencie mieliśmy ośmią osobową z, ekipę. Znaleźliśmy drugi statek i poszli, poszliśmy się nawalić. Idealnie. Nawalić. I w tym momencie no bo, jak już wszyscy byli nawaleni, no to wiecie, wyszli na zewnątrz, draliśmy muzykę, tam jest tyle mechanik, że na przykład jak jesteście upojeni, to nawet jak dracie muzykę, to ona jest taka jak pijacka, tak, sure. nie? Tak, bo w punku tak, macie super. jeszcze coś na wzór akordeonu. Tak. I drugą coś alalutnie taką mm. taką natręconą. E, no i wiecie, z, wyszli wszyscy upojeni, zaczęli drać wszystko fajnie, wszyscy w śmiech i nagle ktoś krzycze, ej, słuchajcie, trzeci statek. No, o, statek. My, o, to chodźcie, zaprosimy ich na naszą zabawę. No i zaczynamy drać, nie? I ktoś mówi, wiecie co, tak stoimy w ośmiu w jednym miejscu, by ktoś tam przywalił <grym> z kuli armatniej, no to po nas, nie? No i tak wpłynie ten statek. Płynie, tak, nic się nie dzieje, no to tak, biedniemy tak, za nie, płynie, tak płynie i nagle i podpływa do naszych dwóch i rzucił dwoma, bum, nie? A tak, my... o ty skurczy <laughs> No to wszyscy wio, każdy na swój statek, ale tak, oni zaczęli uciekać, każdy na swój statek i nagle musimy, nie, słuchajcie, to podpłyniemy się w, w, w ośmiu na, na jeden statek i płyniemy za nimi. Więc oni zaskoczyli do nas i my za tym statkiem. Rozumiecie? Tak po prostu, tak wpłyniemy, oni nam uciekają. To absolutnie naturalna reakcja na atak, bo no, ktoś tam powiedział, że oni przerwali naszą imprezę, musimy im dokopać i D po prostu goniliśmy tak. ich. Dokładnie, no i płyniemy za nimi, w końcu udało nam się do nich dopłynąć i rozpoczęła się walka, gdzie oni jeszcze uciekali nam tam się zatopić. W burzy w ogóle. Tak, uciekali w burzy, my też, wiecie, płyniemy, nie wiemy co się dzieje, jak, jak tu płonąć, gdzie jest ten statek... Nie widać, że ona... Ktoś Ej, widzę, widzę ten statek. Dobra, to płyn <grym> na północny wschód. Płyniemy, dopływamy. No i zaczęliśmy go atakować. Udało się nam go nawet zatopić. Nie było jakiejś... No takie... bo ja wcześniej naładowałem wszystkie kanony. Ta. Tam pracowicie instalowałem kule. W każdym wszystko było gotowe do walki. No Już i od dawna. No i udało nam się... Udało nam się z, z jakby zniszczyć setek. Tylko wiecie, co się stało w tym momencie? Jest dodatkowa mechanika, którą Dominik odkrył wcześniej. Czyli możecie siebie załadować na yy, do, do armaty i wystrzelić i zrobić abordaż. I my nie tak, wiedzieliśmy o tym, super. bo widzieliśmy i patrzyliśmy, że oni też do nas strzelali i tam było widać, że, że się kotują na tym setku. Atykowaliśmy i zatopiliśmy, tylko wiecie się okazało, że my dostaliśmy abordaż i, i ktoś nam wiecie, taki typowy asasyn wleciał nam na statek. I, i słyszymy nagle ai no. ai, coś tam I will, I will kill ya, nie? I, i, w, te, i, w, i w tym momencie zaczą, zaczął nas drzgać. My nie wiemy co się dzieje, nagle pojawiliśmy się w zaświatach. To fakt. Tak, tak. E, tak. Się, jak e, się ginie, jest taka śmieszna, jest mecha śmieszna mechanika, że jest się na takim statku Widmo. Kolejna fajna rzecz. Tak, jest I trzeba czekać Vitmo, jakieś 10 i, sekund i dopiero można się zresponować. i stać i, I kapitan, kapitan statka Widmo otwiera wtedy przejście do, do, do, do respawnu, no i wtedy się respawnujecie w swoim statku. I to było całkiem, całkiem śmieszne, że coś takiego się y, nam zdarzyło. No, po tej całej akcji y, uznaliśmy, że bardzo fajnie się grało, ale no Czas już spać, bo patrzy, popatrzyliśmy na godzinę i było późno, ale to była jedna z fajniejszych a ta była Naprawdę to była niesamowita, spontaniczna I, przygoda. I to wyszło tak, no, tak bardzo randomowo, bo my w ogóle nie wiedzieliśmy, że są inne statki na mapie. Tak, nic nie było widać. Znaczy, ja, ciągle, ja, ciągle, ja ciągle mówiłem właśnie, gdzie są te inne statki? Przecież tak nie może być, że tylko sami pływamy. Po prostu mapa jest... Mapa znaczy, jest za duża, a pewnie statków jest za mało, w sensie osób. No, no, prawdopodobnie być, tak. No. Myślę, że jak wyjdzie normalny rad, to będzie specjalnie tak zrobione, tak jak to było, wiecie, mniej więcej bardzo naturalnie, że będziecie widzieć, nie będziecie widzieć dziesiątków statków, tylko będziecie za jakiś czas widzieć jeden, tak, dwa. Tak, no, pewnie będziemy na jednym serwerze jakby i tam będzie, nie wiem, cztery czy pięć ekip <głos> na całym serwerze. No ja jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak twórcy dalej to będą rozwijać, bo to, co już teraz jest, to jest naprawdę świetny kawałek kodu i coś super się w więc Powiemy wam tak, kordo, kordo jest świetny i Świetne. wszystko, co będzie dodatkiem, myślę, jeszcze bardziej rozwinie tą grę. Na razie przygody są super i ja jestem naprawdę zachęcony do tego, by podrać więcej jak ta gra wyjdzie i naprawdę się dalej będzie tak rozwijać z każdym, z każdym update'em, to jest duża szansa, że w ogóle to, tą grę kupię, tak po prostu day one. Nie, to znaczy, no, z Hubertem tak. wszyscy poważamy, ja że pewno to ma szansę. Jak być wy będziecie hitem. grali, to super. No ja no. czuję, że, że kupię to właśnie tak na premierę, że, bo, bo mi się zaczyna podobać. Nie sądziłem, że drap o piratach od Rare. Pamiętacie co było? Rok temu na 3, jak to pokazali. Zrobiliśmy wszyscy takie Allegra o piratach, odre, no, ale... A jednak bardzo... coś świeżego. Potrzebowaliśmy tego. A się okazuje, naprawdę. że to naprawdę jest do, dobry kawałek kodu. Ale w ogóle zachęcamy, bardzo zachęcamy zapisać się do tej alfy, bo wystarczy zarejestrować się Na stronie aplikacji... Sea of Thieves jest, inso, jest tak, Insiders. Tak. Wydaje mi się, że ja to z Insidersa, z Xbox Insiders ściągałem z tego. A, jest też tak, bardzo bo, więc bo, trzeba tak, być jeszcze ale w Wiesz co, aplikację dashboardową z tego co wiem możesz się zainstalować nawet na normalnym tym A, więc... ok Na pewno trzeba y, zainstalować na pewno trzeba zarejestrować się, bo to jest, to jest teraz nowy sposób dystrybucji tych testowych gier, testowych wersji gier, że to jest linkowane do naszego Gamer Gamertaga i to nie jest kod żaden, to nie tak, jest tak, on, on że on po prostu od razu się pojawia automatycznie u was w Tak, ten... pojawia się w, apl w aplikacji um, Insiders um, w tym. Nawet nie trzeba być jakiś, moim zdaniem nawet nie trzeba być w żadnym kręgu tam bety, alfy, po prostu normalnie mieć tą aplikację i się zarejestrować I ja teraz zachęcam kolegę mojego, żeby tam się zarejestrować zobaczymy jak mu to pójdzie, jak szybko to się dostanie. Bo wydaje mi się, że w związku z tym, że te testy są krótkie i raczej takie interwałowe, a zabawa naprawdę jest przednia, warto spróbować i przy okazji pomagamy twórcom i to jest też fajne. Że możemy naszym, um, naszymi opiniami tam podzielić się i też na, no nie zachęcają, że na forach właśnie to robić wszelkie Tutaj chcieliśmy tylko powiedzieć o tym, że korozrywki jest po prostu świetne i zaskakująco dobry. Naprawdę jestem w szoku. Nie spodziewałem się, że to będzie tak dobre. Naprawdę. Ja też nie. No, I że takie naturalne i że y, tyle śmiechu, przecież ten cały, ten cały pościg za tym, tym statkiem to była czysta adrenalina. To była, to, bo wi wiadomo, że statki nie ruszają od tak, tak? To nie jest tak, silnik Ale trzeba nabrać że... tej prędkości. Trzeba, ten... Kotwice trzeba podnieść, to w ogóle kotwica, mechanika kotwicy ta, jest Później świetna. jak się opuszcza, to robić, wiecie, ja ręcznym <laughs> tak, to jest czysta przyjemność. To jest super, to jest naprawdę, naprawdę świetne. I później każdy znajduje, i samo to, że też każdy znajduje swoje zadanie. tak? Jeden na przykład, jak jest dziura w, y, po ataku, to łata te dziury, drugi wynosi wodę, trzeci sprawdza mapę. Cały czas coś się dzieje, cały czas są fajne rozmowy, i faktycznie można się wczuć trochę w rolę takiego szalonego pirata, który y, takiego korsarza, który po prostu y, pływa po wodach. Jedynym jego celem w życiu jest bogactwo i grok. Nic tak, więcej. I, i, no, I, I mechanika to szukania skarbów jest świetna. Y bo dostajemy albo fajne, mapę, no, albo łamikłówkę, którą albo obionę raz. Tak, raz. I to jest tak klasyczny sposób, taki jak to jest na mapach skarbów w książkach dla dzieci tak za dawnych lat, że no jest e, mapa jest ktoś, x i, tak. I coś, albo tak, albo x, albo znajdź jakiś charakterystyczny punkt i na wschód tam sześć kroków, czy ileś tak. e, sprawdź. I to jest super, to naprawdę odnajdywanie tych skarbów też dawało nam mega dużo frajdy i Szalnie jestem ciekaw, co się będzie działo później, czy będzie można nawiązywać sojusze między załogami, bo tak właśnie ta ekipa, która do nas dołączyła, to byli potencjalni wrogowie, tak naprawdę. Nawet byli zaznaczeni jako to wrodowie, bo mieli czerwone paski, no, prze, no. jakby czerwone tak. na, napisy. Ale, jest, i ale tutaj tak taka... dodatkowo napomnę, że dobrze się komunikować w tej grze, w czacie w grze, jakby nie, tak. nie przez Xboxa, bo wtedy słyszysz inną ekipę i i na jakąś słyszy nas. I to... mm -hmm. Tak. Tak, tak, jak division. Pobliżu. W... Dokładnie w division tak. Dokładnie tak. W Zone. Dokładnie I... tak. Zachęcamy do sprawdzenia tej alfy, kurczę, bo to jest świetna, świetna alfa do grania. Po prostu wiem, że to bety i tak dalej to jest taka moda, ale rare można zaufać. Oni robią kiepski carry i, i myślę, że będzie hicior murowany jak nie stracą momentu swojego i będą tu robić to co robią, bo wychodzi na razie to co wychodzi z. świetne. Wychodzi, to wychodzi to jest super Nadra no, jest zapowiedziana tak. na wczesny 2018 rok. No tak naprawdę to do, mamy już drugą połowę roku, więc to szybko zleci, mów, mówię wam. No. Jestem ciekaw jak treścią wypełnią tą grę później, co będzie się działo, ale to co już jest daje ogromne połacie frajdy i warto zagrać przynajmniej raz. Z jakąś ekipą swoją, żeby się dobrze dogadywać i będzie fajnie. Będzie się doskonale bawić, no, walentuje do, do, to. Dokładnie tak. Dobra. Eee, się zastanawiam, o czym teraz. Dominik, coś jeszcze... Nie, kończymy powoli. Ja myślę, Nie, że... No, tam... chciałem, e, tak, bo z, z Hubertem, to tak króciutko. E, przeżyliśmy też przygodę serwisowanie flipera, bo na jeszcze na, na rozgrywka party zdarzyło się, że... E, by, no, że od początku mówiłem, że tam jest Flipper, tam, tam są tak zwane żółwie ninja i i od początku mówiłem, że będziemy bili rekordy, ale niestety maszyna trochę się posypała i byliśmy na, na tyle hardzi, że o, poprosiliśmy obsługę o dostęp do środka jej i w trybie serwisowym po prostu próbowaliśmy sobie radzić i naprawdę spędziliśmy przy tej maszynie parę godzin. Tak, tak i naprawdę. parę godzin i, i, za trzy co, co najmniej. Ale najlepsze jest to, że przegraliśmy tylko parę gier potem, bo cały czas próbowaliśmy ją ustawić, żeby działała. No tak, niestety, tamto, tamta maszyna wymaga dużo miłości tam yy, nawet pozwoliłem sobie napisać do yy, Disco VR, czy niech to nie sprzedać. Odpisali, że żółwie zostają w disco i niestety nie jest na sprzedaż a szkoda. Próbowałem, próbowałem, żeby nie było, że nie kombinuję dla siebie. Bardzo chciałem podziękować właśnie obsudze, że udostępniła nam możliwość właściwie trochę tak kraja za darmo tak, tak naprawdę. I, to i było że świetne. nam zaufali, że go nie no, bardziej tak, dokładnie. Zaufali nam, i, i ja też, powiedzmy, to takie pierwsze szlify w serwisowaniu maszyny, obsługi trybu serwisowego operatora menu, menu operatorskiego. Ja byłem menu w operatorskiego. W ogóle wielce zaskoczony, jak bardzo rozbudowany jest to menu, bo tam jest każdy, ale to tyle każdy opcji. prawie. Wszystkie Solid state'y, od Solid Stateów tych elektronicznych miały takie zaawansowane menusy. Nie wiem jak było w tych elektromechanicznych, tych pierwszych, ale w tych solid state'ach tak to wygląda. Tam masz nie tylko statystyki, ale poziom trudności gry, masę, masę rzeczy, masę rzeczy. Także tutaj z Izakiem graliśmy, z Piotrem naprawdę, potem jeszcze zrobiliśmy mini turniej, było fantastycznie i, i też będę wspominał tę imprezę przez pryzmat właśnie y, amatorskiego naprawienia Flippera, żeby móc na nim pograć kiedy się popsuje. Tak naprawdę I nie działa wrzutnik monet. I nie da się po prostu kupić gry, bo nie da się kupić żetonu, yy, znaczy Bill. no bo przestał działać wrzutnik, wrzutnik po prostu, więc dziękujemy obsłudze za udostępnienie amatorom. <gry> <gry> no to, było, to była przygoda, no ja się bawiłem znakomicie, bo i jakieś rekordy biliśmy tak i, i graliśmy na i zmianę. I samo to Fani ustawienie było. flipera. Tak, to jakaś tam nowa, nowa umiejętność, czego się dowiedzieliśmy o tych maszynach jak one są, i tak jak Hubert powiedziałeś, jak one są dyskomplikowane i jak one, i one zawierają elementów i jak, yy, no, duża głębia jest tych sprzętów, no naprawdę, tam można się godzinami, podejrzewam, po tych menusach chodzić i grzebać w ustawieniach i kombinować, bez żadnego problemu, także dziękujemy. Było fajowo, naprawdę, ja się, chętnie bym go kupił, ale nie chcą sprzedać. Tak jak powiedział ktoś z Disco VR, że e, żółwie zostają w disco. <laughs> to zabawnie zabrzmiało. I jeszcze ostatnia rzecz już, tak, bo zbliżamy się do końca. Mm, moja batalia reklamacyjna. Nie, wiesz co, poczekaj, poczekaj, zanim reklamacja. Nie, jeszcze nie. Krąci no właśnie, kulturowa. kulturka jeszcze. Naprawdę chcemy? E, no, ja bym szybko. <laughs> I Ja i Hubert chyba też, też szybko. Tak, nie. jasne, nie ma problemu. To słuchajcie. Dawajcie, e... dawajcie. Ja w końcu wybrałem się na Waleriana. Z tego co wiem, Ania też go widziała, ale niestety jej nie ma, a specjalnie do niej pisałem, czy mam o tym opowiadać. I powiedziała, że tak, bo warto was zachęcić do tego, żebyście poszli na Waleriana. I dlaczego warto was zachęcić? Walerian yy, jest filmem yy, opartym na komiksie. I jest to taka typowa space opera, czyli mamy dwie postacie, które wiecie, niby nie pałają na, na początku do siebie miłości, albo chociaż jedna próbuje podar podarwać drugą i jakby akcja się toczy i na samym końcu wszystko się układa. Typówka. Nie? Nic, nic specjalnego, ale sam Walerian jest naprawdę dobrym filmem pod względem takim wizualnym, pod względem audio, historia też jest, powiedzmy, trzyma się kupy. Nie jest czymś takim, co, co byście powiedzieli, eee, tutaj nie ma historii, po co na to iść, tylko jest naprawdę, wiecie, wszystko, wszystko jest takie skupione. No i to jest taki naprawdę dobry film letni. To nie jest coś po pokroju Dunkierki czy, czy Baby Driver, ale wciąż to, to jest taki dobry film letni, coś na poziomie Spider-Mana, homecoming, które było. To jest naprawdę dobry film. Ja nie wiem, dlaczego ludzie tak bardzo zhejtowali Waleriana, bo, bo mi się podobał, bawiłem się świetnie. Było parę fajnych gadłów, parę mrugnięć takich easter eggów gdzieś tam. Mam do niego parę jakby takich zastrzeżeń, w tym do głównego aktora, który grał Waleriana, czyli pana Dihana, dokładnie, tylko nie pamiętam jego w tej chwili imienia. Ale, ale. Nie, to, to, to nie jest dobry Valerian I od początku mi się nie podoba. Tak totalnie. Już z pierwszym momentem jak się pojawia na ekranie, to dostałem Face Palma. Nie, bo, bo, bo nie. Za to powiem wam, że Kara Delivin De ta, tak ona ma chyba. Która gra Loreline. Nie wiem, po prostu ja, ja nie lubię tej artorki I, I wiecie, co zrobiłem na, na filmie? Oglądałem z zapartym tchem, jak ona dra. Naprawdę zadrała dobrą rolę, tak bardzo dobrze zadrała Loreline, która, która jest oddana w dokładnie podobny sposób w komiksie i, i też w, filmie, w tym serialu animowanym. No, jedyne, co jej zabrakło, to posiadanie rudych włosów. Może bym troszkę zmienił wygląd samej właśnie postaci Loreline pod względem, no mówię tak, tak takiej, takiej aparacji, ale pod względem charakteru Zadrana była perfekto i, i mi się oglądało super. Valerian naprawdę polecam pójść na Valeriana i nie kierować się tymi ocenami, bo, bo to jest dobry film letni. Po prostu trzeba, trzeba go zobaczyć też głównie ze względu na to, jak on jest zrobiony. Bo, bo film ma naprawdę świetne sceny i, i CGI jest fajnie zrobione i yy, wszystkie te sceny, które są po prostu wrzucone są naprawdę przecudowne, naprawdę te kadry, które są tam wrzucone w jaki sposób układa się światło yy, jak ułożona jest postać w danym kadrze, weźcie jak klatkę to ona jest na przykład idealnie na środku i słońce nad nią jest za nią zaraz jest ustawione. Po prostu to wygląda fenomenalnie. Widać, że to jest przemyślone i to sobie jakbym po prostu mógł wziąć i wyciąć i wsadzić to do komiksu kadr po kadrze, to by wyszły idealne panele, nie? No, Valerian co do... nie wiem chłopaki, czy wy jesteście zachęceni co do Valeriana. Ech, niezbyt. W sensie widziałem trailer tego filmu i może obejrzę kiedyś, ale na pewno nie wybierę się do Nie, kina. Na, ja, ja nie zachęcam do tego, żeby iść specjalnie do kina na Valeriana, że to jest tak super idźcie na Waleriana do kina. Nie, tylko po prostu go zobaczcie i, i zobaczycie, czy wam się podoba, bo mi się Walerian naprawdę podobał i chcę go kupić na pewno na Blu-ray'u. <gryw> po prostu. Nie wiem, Dominik, a ty Waleriana zobaczysz? Znaczy, ja lubię science fiction, więc pewnie sprawdzę. No to to jest ten w taki film dla ciebie. Jak będzie na Netflixie, tak. to obejrzę. <laughs> Ogólnie wam polecam z góry już jakby też zobaczyć sobie, albo zainteresować się mniej więcej. Może nie czytać wszystkich komiksów, ale zobaczyć mniej więcej, na czym to polega. A jeżeli ktoś chce zobaczyć dokładnie, jak wyglądały niektóre historie Valeria i Lorelai, to jest serial animowany i uwaga, uwaga jest na YouTubie. Wszystkie 40 odcinków. Więc jak ktoś chce, to na YouTubie macie o serial, który się nazywa Time Gem. Time Jam Valerian and Loreline, i 20 to było w pułapce czasu, jeżeli dobrze pamiętam. W dawnych czasach puszczane na Zilzapie. Więc tak. Tak tylko wam mówię. Jakby ktoś był zainteresowany, to, to warto. Może podlinkuję pierwszy odcinek i wy sera znajdziecie. To tyle o Valerianie. Okay, yeah, yes. Ja sobie zamierzam sprawdzić, bo. Znaczy, trochę było tego kina z Science Fiction ostatnio, ale lubię takie klimaty, więc. Nie no, mówię, to jest sobie. naprawdę fajny film, taki po, taki dobry popkorniak nie? To, to nie jest tak, że to jest jakieś nie wiadomo co, to, to taki film, który się. taka dobra rozrywka, nie? Że ja idę, płacę, wychodzę, jestem szczęśliwy. Że bawiłem się dobrze, a, a nie wynudziłem się, bo nie miałem ochoty wyjść z kina, tak jak miałem przy niektórych filmach czasami, że po prostu się siedzi i kiedy wyjdzie wtedy to się skończy, nie? Dobra, to tyle. A Hubert ma dla was, dla nas serial. Oj, nowy serial oj, od Netflixa. Oj, The Defenders. E, Dobry serial? Tak, e, widziałem The Defenders e, i powiem, że było całkiem okej. Okay. W sensie, ja mam problem tym, z tym serialem, bo on jest podzielony na dwie części. To od razu zaznaczę. Jest podzielony na część z tą ekipą The Defenders, czyli z Luke'em Cage'em, z Jessica Jones, z Daredevil'em i z Iron Fist'em. Jest podzielona na część, w której oglądamy poczynania przeciwni ich przeciwników, wilenów czy no tych złych. Głównych złych. Tych głównych złych i ta część z Defendersami jest fantastyczna po prostu te postaci są bardzo, bardzo dobre jak sobie uświadomiłem jak dobre są te postaci bo i, i nawet Iron Fist czy Luke Cage to są bardzo dobre postaci, którzy, które po prostu miały słabe seriale i cała chemia między nimi, w ogóle chemia między Daredevilem i Jessica Jones jest fenomenalna to zostało trochę przyćmione przez drugą część, w której oglądamy przeciwników, bo ten serial ma naprawdę problem z tym, żeby pokazać przeciwników i ma problem z, z przeciwnikami, żeby... Chodzi o to, że przeciwnicy po prostu... Poczekajcie... Chodzi ci pewnie o to, że sami główni z źli nie są dobrze zarysowani tak, tak. I, i tego Chodzi brakuje. Chodzi o to, że są źle napisani po prostu. Yy, nie ma w ogóle pomysłu na, na to yy, na głównych złych. A, czyli, ty, czyli typowy problem, typowych filmów superbohaterskich patrz ostatni nasz ulubiony film, który bardzo z chęcią wszyscy lubimy, czyli Batman vs. Superman. Tak i oni dostali za dużo <grym> czasu w tym serialu. Nie, poświęca, nie to, jest, to było tak pół na pół, a yy, głównie źli powinni dostać, nie wiem, 10% może tego, co jest, bo całą ekipę The Defenders ogląda się fantastycznie yy, i to, oni są fenomenalnie napisani, oni są fantastycznie zagrani i tego powinno być dużo więcej niż jest. Mhm. Tak samo w Avengersach przecież tak było, że 90% to było to było by The Defenders, 10% to byli ci kosmici, z którymi mieli walczyć i to się fenomenalnie udało I to było fantastyczne. I jakby to zastosowali w The Defenders, to był całkowicie inny serial, który jest dużo lepszy, nawet jeśli ci przeciwnicy nadal byli źle napisani. No tak, a to musisz oglądać źle napisane postacie i to jest słabe. Mhm. No ja sam The Defenders jeszcze nie widziałem, ale trochę, wiecie, muszę chwilę odczekać, bo, bo jakby nie chcę tego się zabierać jeszcze teraz przy tych wielkich wszystkich opiniach ludzi, tylko sobie to na spokojnie obejrzę, żeby się też trochę nie, nie, nie oceniać tego w taki sposób, jak ludzie oceniają The Defenders, bo widziałem masę różnych opinii. Tak, jedną tak. z dzisiaj, dzisiaj jedną z opinii, które, które widziałem, yy, to był tekst pod tytułem... Poczekajcie, zaraz gdzieś zaraz tu miałem. To, znaczy, to zależy też, czy się lubi kino superpachterskie. Yy, ja na przykład uwielbiam Jessica Jones i po prostu za każdym razem, gdy była na ekranie, byłem mega ucieszony. Za, za rok będzie kolejny sezon, więc i, no, fantastycznie. No, ja, ja znalazłem tą genialną opinię. uwada, uwaga. The Defenders to taki serial, który nie musiał powstać, no ale jak powstał, to się go ogląda no tak nie, że to jest dokładnie ten typ serialu, czyli właściwie nic specjalnego tam nie ma i bo i, nic specjalnego i, tam nie ma oprócz, no, no oprócz tego mi n, n, n, oprócz tego crossoveru bohaterów mhm no właśnie, no, no dlatego crossoveru bohaterów pewnie obejrzę, bo bardzo mi się podobał Daredevil i, i chcę zobaczyć go więcej no a cała reszta to, to, to nie no, bardzo, już nie mówiąc nie. o Iron Fiscie, który był źle przedstawiony a, Iron w Fist jest naprawdę no. fajną postacią, tylko no... Ja wiem, że to serial. jest za, bo zawsze po, przedstawione w fajny sposób w, w serialach animowanych, a tutaj oglądałem go i, i było słabo. Bardzo widziałem ciekawą opinię o tym, że e, w The Defenders Iron Fist przedstawia dokładnie, w sensie wiecie, sam, sama postać, Wkłada dokładnie szpilę w te miejsca, w które w serialowi Iron Fist się nie udało. Tak idealnie. On pokazuje dokładnie te błędy, które, które tam się w, w, były, nie? Mhm. Przedstawione. I, I może to zmieni w drugim sezonie Iron Fista. W ogóle nie wiem, czy widziałeś fajną plotę, co do Iron Fista. Mhm. Jaką? No. Aktor, który gra danego randa, powiedział, że być może taką ma Gdzieś tam może nie do końca informacje, ale być może dostanie on oficjalny strój Iron Fista z komiksów. Bo okay. serial Iron Fist ten drugi sezon będzie się dział po defendersach. Już. Mm -hmm. Tak, tak. Chodzi to, o to, że deny To jest ten Denny... co MCU, czyli no jest tak. linia czasowa. Jest linia czasowa. No i deny ma się ponoć być tak zauroczony tym, jak Daredevil ma takie super wdzianko, więc uzna, że ja też muszę mieć super wdzianko, nie? Ale wiesz, to jest najgorsze, że mi się wcale nie podoba ten strój Daredevila: w sensie te, sama, ta sama szmata na, na oczach była dużo, dużo lepsza niż cały strój, według mnie. Cały strój? A mi strój, strój się podoba, bo on jest bardzo komiksowy. Ale tutaj ta szmata na oczach też się pojawia w Defendersach, bo Daredevil w pewnym momencie bierze szalik Jessica Jones, żeby ukryć twarz. I jest pełna scena, w której jest właśnie w takiej, w tym szaliku. I to bardzo przypomina ten, ten, ten czarny. Nie wiem, co to było w sumie. No, ten. To, no, to z to z do sezonu, mm -hmm. nie? Tak, jak, tak. jak jeszcze nie miał stroju. Mm -hmm. No, to jak ktoś lubi Defendersów, jak ktoś polubił którykolwiek z seriali Marvela, to polecam bardzo. I no, ja na zachęcony. końcu jest pełna niespodzianka która jest dosyć dziwna i nie chciałbym spoilować, ale trochę, trochę byłem tak sceptycznie do tego nastawiony, nadal jestem, bo jednak coś się wydarzy, ale coś się wydarzy, w co nie uwierzymy, bo już jest zapowiedziany, już jest coś innego zapowiedziane. Aha, okej, okay, dobra, to ja zobaczę i zobaczę, będę wiedział, o co chodzi. Mhm. No, no i... No i to jest no wszystko. No to tyle. To o The Defenders'ach. Właściwie tutaj kończymy dział kulturowy, żebyście nie wiedzieli, tak. I Dominik, teraz Krzysztof. reklamacja. Tak, ostatnia rzecz, już na koniec, a będziemy kończyć. No to w ogóle moja mini batalia ze sklepem na E. Skończyła się bardzo fajnie, bo sklep, o sklepie zapominam po prostu, że istnieje, mam ich dosyć, nie będę z nimi się boją, a CD po prostu stanął na wysokości zadania. Na w świecie. Po tym, jak już nie mówiłem, podesłałem mi zdjęcie płytki z grom i mi nową kopię Wiedźmina, który mogę sobie ograć do końca. Bardzo cieszę się i bardzo dziękuję za fajne wsparcie. Tak moim zdaniem powinien wyglądać support tak naprawdę, bo mm, tak, zabawne w tej całej historii jest to, że to właśnie mm, proceduralnie to sklep jest stroną w takiej reklamacji. Ja wiem, że w komentarzach się na Facebooku taką notkę, że porównanie było do auta, tak, że auto się psuje i idziemy po nowe. Ale ja dalej tutaj będę bronił mojego stanowiska, że kupując grę, kupujemy licencję, a płyta jest tylko nośnikiem tej gry i możliwością dostarczenia jej do naszej konsoli, kiedy mamy wersję pudełkową. to Ja zakładam, że to jest w porządku, no, widzisz, to nie się do końca. fajnie. Cciaż nie będzie tak gładko. Nie będzie tak gładko, bo twoja, de, twoja taka teoria. Nie, to jest dobra wola, oczywiście. Nie wiesz, mm -hmm. co, to nie do końca też jest dobra wola. Poru porównaj bardziej książki z, e, e, gry z książkami. Co się dzieje w momencie, w którym e, książka ci się popsuje, nie wiem, cokolwiek, spadnie, zamoczy się, tuż się, tam rozmywa Wydawca ci przyśle w Ukopie. No nie, powiedz ci iść idź, idź kup drugą. I, no tak, ale... I, i co? To no też okay, jest nośnik, okay. też masz cyfrowe książki w tej chwili. To też jest przecież tylko i wyłącznie nośnik informacji. Książka papierowa. Tak, ale to e, rozumiem, ale tutaj moim zdaniem CDP jakby e, uwzględnia to, że to jest wada nośnika, a nie... No okay, e, ale to akurat jest dobra przyjrzero. wola w tym momencie wydawcy, który powiedział, okej... Okay. Super w ogóle postawa. E, super tak postawa, się... jak najbardziej. to mówię, to jest akurat postawa wydawcy, a nie definicja, która powinna być u wszystkich, nie? Bo nie każdy znaczy nie wydawca wiem, że w ten żeby... sposób postąpi, bo to jednak jest tylko i wyłącznie i, i, e, nośnik, a ten nośnik tak jak w wypadku książki, no, zepsuł się, to kupce nowy, do widzenia, no. No tak, ale też dowiedziałem się na wiele razy, że kupuje się licencję, to Licencję tak jak kupujesz, kupujesz tylko w formie dry cyfrowej, a nie w formie dre na W formie dre na płycie kupujesz kopię dre. Nie licencja. Czy ja wiem? Muszę Prze to, to dokładnie doczytać. To, doczytaj jak sobie, jak to jest prawnie. Ja, ja parę razy już to przerabiałem. No niestety nie do końca jest tak, jak mówisz... Nie, ja to ja to nie, nie chcę to jakby mówić, że to jest normalna sytuacja, że tak powinno być. Ja chyba oceniam wyłącznie tą historię, także. Nie no, no, fajnie, fajnie, że CDP w i... ten sposób zareagował i wysłał ci po prostu drugą kopię. Tak. I to jeszcze chyba tą wersję zapisać... definitive, jakąś, nie? Tam tą Gry, eee, gry roku. Nie, taką to nie, znaczy, Czy nie, tak nie miałeś... gry roku. Nie, nie, taką zwykłą, A, ale zwykłą. spoko. I tak dodatki mam kupione cyfrowo, więc nie można. No tak ale... eee, z edycją gry roku byłby problem, jakby ci wysłali bo instalujesz edycję gry roku i nie masz save'a. A, no, raczej. No, właśnie. No, a mi zależało kontynuować przygodę, ją dokończyć po, tych, po tym długim czasie. Yy, jakby ideowo dla mnie, to, ja tak uważam, że tak powinno być. <śmiech> ja wiem, że jest inaczej w realiach rynkowych, ale Strasznie fajne zachowanie, zwłaszcza, że ta gra ściąga sprzedaży, jest łatwo dostępna, to nie jest jakiś biały kruk, nieosiągalny, nie wiem, tak jak powiedzmy, jak się uszkodzi stara gra pacetowa, jakaś kultowa, no to, to to tylko reklamacja w składzie węgla, tak, trzeba dbać o te płyty po prostu, ale tutaj ewidentnie jakiś niuans jakości nośnika, bo może dlatego wymienili być może, albo po prostu dobra wola. Trudno powiedzieć, Nikt, nie, nie, nie podawali uzasadnienia, dlaczego to robią, tylko po prostu no to no zrobili. No i nauczkę na przyszłość, tam żeby tłumaczenia. pisać do firm, jak coś się stanie z produktem. No. no nawet warto, jeśli tak, sprawa warto, jest przegrana, to zawsze, warto napisać. Znaczy wiecie, wiecie, mo, na, możecie pisać w dwie strony, i sklep, i, i, i ten, żeby mieć jakby pewność, że w obu stron nie ma. Właśnie tak, morał tej historii jest taki, że warto próbować rozmawiać z ludźmi, bo tam też są ludzie po drugiej stronie, są jakiś menadżerowie, kierownicy i oni też są graczami często. Oni doskonale rozumieją, że to chodzi o skończenie gry, a nie tylko tam zakup kilograma ziemniaków na obiad, czy coś takiego. tak? Oni wiedzą, że to chodzi o jakąś tam fajną pasję i tak to postrzegam. Mam nadzieję, że, znaczy, myślę, że będę się spotykał z takim fajnym wsparciem częściej i, I właśnie mój priorytet na Uncharted właśnie przyniosłem do CDP-u w podziękowaniu za tą historię i czekam teraz. Wprawdzie mają problem z tym Uncharted, coś z wysyłkami, ona jeszcze nie dotarła, ale nie szkodzi. Ja w ogóle nie mam z tym problemu, bo mają świetny support. Ja wiem, że oni stanowią wysokość zadania, jak raz stanęli, to zrobią to ponownie. I szalnie polecam właśnie CDP jako fajnego wydawcę, że żebym u nich spokojnie kupować gry i cieszyć się nimi bardzo długo. Nawet dwa lata po zakupie okazuje się, że można coś fajnego wskurać i to jest świetne. Bardzo miła rzecz. Fajny precedens, powiedzmy. Jakiś tam coś takiego no, specyficznego, ale fajny. To fajnie, że się wszystko zakończyło pozytywnie i myślę, że możemy zakończyć 56 odcinek. Ogólnie oczywiście zapraszamy was na Facebooka, na dolajkowania, na do komentarzy pod odcinkiem, komentarze w iTunes. Yes. Na, na Discorda, na YouTube. Na Discorda, wszędzie gdzie się da po prostu wchodźcie i, i możecie z nami spokojnie e, pogadać. Na pewno w różnych miejscach nas znajdziecie i na Twitterze i na Facebooku, na, po prostu wszędzie, wszędzie. Praktycznie. I, I zachęcam do komentowania na iTunes, bo to jest dosyć ważne. Dokładnie tak. Słuchajcie chłopaki, ja wam bardzo dziękuję za, za dzisiejszy udział yy, i tyle Z, ze mi będziemy się słyszeć za tydzień w 57 odcinku podcastu Gierkowce i w takim specjalnym gamescomowym wydaniu przynajmniej mamy taką nadzieję dzięki mamy bardzo za wypali. No, dokładnie. no dzięki. dzięki bardzo i do usłyszenia cześć